Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych. Odcinek 322. Ja nazywam się Damian Polak, a. Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, a.k.a. Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witaj, Piotrze. W tym odcinku będziemy rozmawiać o... Ta, da, da, da. Będzie kącik Wiedźmina i będzie kącik spoilerowy The Last of Us. Tak. To, jest, to w dalszej części, w dalszej części. W w chodzi, tak pomyślałem, że skoro, skoro mamy tak mało tematów, prawda, Mamy wakacje, mało się dzieje. Gamescom tuż, tuż, ale jeszcze nie, nie teraz, więc spokojnie możemy porozmawiać o różnych innych ciekawych rzeczach. I chciałem cię zapytać, drogi Piotrze, jak cieszysz się z tego, że odkryta została planeta Kepler 452b? Ojej, nic nie wiem na ten temat, powiedz mi więcej. Nic, Nic, absolutnie. Impresji, zero. Ja ostatnio Myślę, że ja się chyba jest szczęśliwym człowiekiem, bo, bo poszła, wiesz, jak to jest. No, po prostu ludzie żyją takimi newsami. Ktoś chyba wyczaił, że e, newsy z Plutona się sprawdzają, tak? Piękne zdjęcia, e, naprawdę e, rewelacja. No to trzeba by trochę jeszcze trochę pojechać na tym, na, na tym smarowaniu takim międzyplanetarnym. I okazuje się, że tylko e, no, półtora tysiąca lat świetnych od nas znajduje się e, e, w globu. Tak właściwie tak, glob? rzut planetem, Tak, który jest e, w, w, zbliżony do, do Ziemi, jeśli chodzi o... o Aha, okej, okay, t... to już wiem. Ta, tak, już niestety, już skojarzyłem, o czym mówisz. Tak, tak, już, już przypomniałem sobie. To chodzi o to, że ta planeta jest mniej więcej w takiej samej odległości jak Ziemia od swojej gwiazdy, tak? I tak, ma bardzo tutaj, podobny... Że jest zbliżona do, do Ziemi. Orbituje w, w ciągu 385 dni. Naszych dni oczywiście, bo to wiadomo, że to wszystko może być inaczej tam. I najlepsze jest to, że bo ja nie chcę tutaj się zagłębiać w szczegóły tego odkrycia, nie? bo to, to jest to, że oczywiście powstało dużo grafik jakichś koncepcyjnych, które pokazują, jak ta Ziemia mogłaby wyglądać i tak dalej. I wiele ludzi w ogóle już, że to pewnie tak wygląda, że już hmm. gdzieś tam wizja, że no to ff, właściwie to można się przenosić. Problem e, przeludnienia rozwiązany i tak dalej. Nikt, nikt się nie zastanawia, jak daleko to jest, jak tak naprawdę te wszystkie odkrycia, no nie związane z tym, Oprócz może tego, w jaki sposób ta, ta, ta, ta planeta orbituje wokół, wokół ich, ich Słońca. No właściwie to wszystko to jest spekulacja, no nie? Tam, tam oczywiście pewne rzeczy można gdzieś tam odgadnąć, ale no, poza tym, no to jest, to jest nic, no nie? Zobacz, 10 lat czekaliśmy na to, żeby New Horizons do, doleciało do Plutona i zrobiło zdjęcia, które się okazały dementowały, mnie. No nie? To, co wcześniej nam się wydawało na temat Plutona, że okazało się, że Pluton jest większy, że ma zupełnie inną powierzchnię itd. Tak tak A tu gdzieś jakaś super y, y, luneta, prawda? Teleskop y, no, pokazuje takie rzeczy no, ciekawe, prawda? Ja generalnie fajnie było, jakby y, nadawano inne, ciekawsze nazwy planetom. Na przykład wiesz, nie byłoby to tam, nie wiem, jak, jak, jak mówisz, że się nazywała? Ona się nazywa Kepler od, od teleskopu, który, który, który został użyty do, do jej wykrycia, nie? No, Kepler, to tam, katę, coś tam, coś tam, tylko na przykład jakby nazwali Kepler ją... 4, jakby nazwali ją Caprica. O. Albo jakby o, nazwali o. ją, jak to Kobos był chyba, nie? Jak się nazywała ta planeta, na którą oni mm, dolecieli? A nie pamiętam, wiesz? To widzisz, Dawno, dawno no i... skończyłem. Trzeba trzeba sobie przypomnieć. Ale widzisz, jest na przykład, nie wiem czy pamiętasz taki serial, z lat 90 -tych. On miał tylko niestety jeden sezon, ale, ale ja bardzo lubiłem ten serial. On się nazywał Ziemia 2. Tak, pamiętam. Oni mieli takie, tam byli te kosmici, kosmici z, którzy... Terranie. terranie Oni tak się Terranie nazywali, niektóre... tego nie pamiętam. Ale ja no. że oglądałem ten serial, bo był zawsze jakoś w niedzielę, chyba od 23 i do dwa odcinki <śmiech> były i zawsze go oglądałem, przez to zasypiałem potem do szkoły w poniedziałek mi się bardzo podobały aktorki, które brały tam. Wiesz, no, przepiękne dziewczyny tam, e, jedna z nich, Rebeka Geyhardt, e, ale e, tam nazwa planety była jeszcze ciekawsza, bo się nazywała G-889, więc e, e. można w tą scenę, nie? No. O, na przykład, ale to było bardzo ciekawe, jakby właśnie mm, nazywali planety ze Star Trek'a, ze Star Wars'ów. Na przykład, uważaj sobie, New Horizon nie doleciał do Plutona, tylko doleciał do Tatooine. To, jak, jak, jak, jakie dopiero to na główki by były kliki? To do New Horizon doleciała do Tatooine. I w tym przypadku na przykład Disney nie mógłby nic powiedzieć, że e, prawa autorskie, że nie wolno, <gryzacja> że to jest nasze. No, to, jest fie... to się pytanie. Jak to? <gryzacja> Serio, no? Nie, bo większość rzeczy tam niby jest y, trademark i tak dalej, registered, czy coś w tym stylu, więc y, no, nie można za bardzo, bo to są wszystko zastrzeżone znaki. No ale jakby ktoś chciał, no, jako hołd, Hmm. To chyba żaden sąd by, by tego nie. nie, nie, nie, nie poza, jaka to duma jest. No właśnie, planeta nasza, się tutaj. Nasza, nasza planeta jest w kosmosie prawdziwa. A, dokładnie, dokładnie. No, ale a propos w ogóle tych lat 90. -tych, jeden bohater z lat 90., Hulk Hogan. dostał mu się. Przez to być bohaterem. A, to być bohaterem. Ale ja go, ja go lubię tam w ogóle ten, ten, ten, ten ruch poparcia Halka Hogana, mimo tych wszystkich. W ostatnich wydarzeń nadal silny, ale a propos seriali, bo zaraz będziemy rozmawiać rzeczywiście o tych ważniejszych, że tam tam Wiedźminie do lasu i tak dalej, ale czy kojarzysz taki serial Grą w Raju? Tak, oczywiście, że kojarzę. Jakże mógłbym nie kojarzyć. Ale to jest piękny produkt lat 90. nie? Przepiękne, smukłe dziewczyny w bikini, bo to ty sami producenci w ogóle robili Grą w Raju co, co Baywatch. Tak Więc prawda? ta plaża i te piękne tak, tak, i te plaża, i piękne dziewczyny na plaży, tylko w ogóle nie chwycił na sam się, bo po pierwszym sezonie skończył. I i nie... i się. Bo, bo w latach 90. był taki motyw, że był serial oparty o jakiś niesamowity Dokładnie. pojazd, czy to tam ciężarówka osiemnastokołowa, czy to samochód, czy to e, czy helikopter, helikopter czy, czy tak jak w przypadku gromu w raju, e, motorówka. Tak, ja zawsze zawsze jak widzę y, y, tą motorówkę, y, tę motorówkę z, y, z, y, ten grom, która się nazywa Thunder, to zawsze uwielbiam ten motyw, jak oni schodzą pod pokład tej motorówki. Ja i na tak, tak Tak, to jest po prostu, wiesz, magia jak z Harry Pottera, wiesz, wchodzisz do mojego namiotu tam pałac. Ja zawsze to uwielbiałem, bo tam takie rzeczy się mieściły, no ja tam poza komputerami, tam, tam i, i bronią i tak dalej, to i tam wszystko mieli, wiesz, wie, jakieś skutery, jakieś tam ym, możliwość, wiesz, że... Się że wydawało, było to ujęcie, jak ona płynie yy, i ona miała taki radar jakby nad tym, yy. który się tak kręcił. Yy. Yy -y. W ogóle tam mieli rewelacyjne pomysły, na przykład w jednym odcinku Hulk Hogan był na misji, a jego yy, yy, yy, przybrana córka była w tym czasie... W Anglii, na jakiejś wycieczce. No nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, coś tam mogło dziać, w tym sensie dlaczego była, ale w pewnym momencie wpadła w jakieś niebezpieczeństwo. I ja nie wiem, gdzie jest ta wyspa, gdzie jest ten raj, bo ta wyspa się chyba raj, raj nazywa ale on włączył hipernapęd i dosłownie, ja nie wiem, może w kilka godzin tą motorówką, wiesz, przepłynęli Atlantyk. Rewelacja, rewelacja. To jest, to jest po prostu serial, który teraz sobie postanawiają obejrzeć, bo się boję, że niedługo, wiesz, wszystko, co jest z Harkiem Hoganem, zostanie wymazane. Jak flaga To się dzieje konkuracji. też z Billem Cosby. Wiesz, Bill Cosby też... <grym> te, te, e, Bill Cosby, e, też. Ja się wiem, Bidule w cudzysłowie, no jak by, się by, się okaże. Chorosi że... lat 90 upadają z wysoka. Ale no, ale zobacz, no wszyscy y, ci sportowcy, którzy kiedyś byli nie ja nagle się okazało, że jest jakaś technologia, która pozwala te wszystkie próbki e, krwi i tak dalej sprzed, sprzed lat badać i odbierane im stan nagrody. No Lance e, Armstrong no nie, on, on nakład nigdy nie, nie został. On się przyznał, ale tylko e, wiesz, bo, bo żadnych dowodów fizycznych nie mieli, rozumiesz? Ale już po prostu chyba pod naciskiem tego wszystkiego, już, już po prostu nie wiem, chyba e, no nie, nie mógł. E, to chyba to był za duży już ciężar i w pewnym momencie, no wiesz, emocje najwyżej sobie górę i, i tak dalej. No ale wiesz, no to, to co osiągnął, no nie, mimo że mu odebrano te wszystkie dalej i tak dalej, no to i tak, no nie, ja, nie, nie, nie wiem z jakich on dopingów korzystał, na pewno nie wiesz, nie, nie zrobił sobie super faceta i tak dalej. Z tego co, pa, co pamiętam, to podobno tylko jakieś, te, jakieś takie rzeczy typu transfuzja krwi i tak dalej, no, co jest dla mnie akurat jako niesportowca. Nie no, dosyć mgliste pojęcie mam na temat, jakie to daje możliwości. Ale prawdopodobnie, skoro to jest tak poważne, że wystarczyło, żeby odebrać mu to wszystko i dyskwalifikować jego dorobek, no to, to, to, no to poważna sprawa. Poważna sprawa. Niestety, Ale... ja mówię i dole lat 90. upadają, niewielu ich zostało, bo nawet marki lat 90. upadają tak jak terminator. A byłeś na terminatorze? Genesis? Nie nie mam zamiaru. I ja w końcu obejrzałem i powiem tak. Do... To jest taki Terminator, no nie? To jest film, dla, który, który możesz obejrzeć dla Arnolda Schwarzeneggera. On jest, on jest jak zwykle sympatyczny. To jest taki gość, którego po prostu hmm. jak wino, im starszy, tym jakoś taki, taki lepszy, ale nie, że może jest lepszym aktorem, albo na przykład, nie wiem, coś się powie, ale jakoś tak lubisz go. Jest taki, to jest taki, mówisz, taki ciepły facet, no nie? On kiedyś tam grał Herkulesa, kiedyś grał tego Terminatora i tak dalej, nie? To pamiętasz go z tych filmów akcji? Więc jakby wychowałeś się z nim, ale teraz... No taki jakby zupełnie ojciec masz, trochę, tak, Taki ojciec z ekranu telewizora. Znaczy, wiesz, on, on może być ojcem wielu dzieci, przecież to, to małżeństwo się <laughs> jego rozpadło właśnie przez to, że nie mógł się powstrzymać. Prawda? No, e, no ale to tak, tak bywa. Tak bywa. Ale no, ja, ja, 90... ja jeżeli A. kiedyś go obejrzę, to obejrzę go pewnie, jak będzie w telewizji na jedźwioleciu czy, czy na, na kanal plusie, bo jakoś do kina nie mam zamiaru iść i oglądać. Ja, szczególnie, że w kinie teraz jakieś ciekawsze filmy są, tylko też specjalnie, na nie wiem jakie, chociaż e, gdzieś widziałem, że... Tylko tutaj jak szukałem, sprawdzałem kina, chyba tego filmu jeszcze nie ma, a przynajmniej w tym momencie nie było, kiedy sprawdzałem, Taśmę Watykanu. To jej, to brzmi jak, jak film nie... na podstawie książki twojego ulubionego autora. No właśnie, jakieś Anioły i Demony, albo, albo, albo nie wiem, czy pamiętasz taki film Stygmata. Stygmata? Nie. nie znaczy, może i pamiętam, to był ale... Powiedz, że Taśmę Watykanu znalazłem na główek z który może niektórym coś powie, czyli polityce.pl i na główek brzmi taśmy Watykanu to typowy letni straszek a jednak film uzmysławia jak wygląda przyjście Antychrysta, a może on już nadszedł No, no widzisz, się to było, mi się podobało przyjście Antychrysta w, w, w kilku filmach m.in. na przykład y, serii Omen, a w tej klasycznej mhm. czy oryginalny Omen to w ogóle był, był, był tam był, ten pierwszy, pierwszy Omen to był z lat 70 chyba, nie? tak, tak, no to jest to był film, no który no... też jest obciążony klątwą, bo tam bardzo dużo ludzi zginęło jakoś chyba związanych z tym filmem, z tego co pamiętam co? To, to nie wiem bo to wiesz, jakbyś tak się pewnie doszukał no nie, to pewnie większość to już jest za starości.. Nie? nie, nie, właśnie to chodziło o to, że tam ktoś spadł w samolocie, ktoś inny zmarł na zawał, coś tam to jest jeden z tych ja filmów, rozwo... wiesz, o obciążonych klątwą samolot scenarzysty został uderzony przez piorun, hotel, w którym mieszkał reżyser został wysadzony podstrzącenia sceny w zoo, dwa lwy zabiły strażnika, w sensie aktora, którego grał. Mhm. Więc tego jest dosyć dużo. Widzisz. Ale to, to, to było na bieżąco. Bo, no, widzisz, no tak tak z poświęceniem temu. Ale nie, bo przypomniałem się jeszcze a propos Arnolda i a Antychrysta. Um, end of Days. O, to, był, to był dopiero wspaniały film akcji. Pamiętam go no, ale jak, wiesz, jak, jak ja zawsze podziwiałem, jak Ernie zawsze robił sobie ten koktajl taki, wrzucał tam pizzę, jakąś starą, jakieś inne rzeczy, nie, jakieś, nie wiem, mleko, czy co tam miał pod ręką, do miksera, momentalnie proteinki, wszystko co najważniejsze. Pokażę. No, świetny. I, i, i tam jeszcze te ta motyw właśnie z tym antychrystem z, z, z, Podobało mi się Christine, to takie imię, które jak odpowiednio przeczytasz to imię, akcentuje. Z, Christ in, no to wiadomo, o co chodzi. Nie, to, to był taki, nie, no świetny film, ja pamiętam, że ja wtedy w latach 90., pod, pod koniec lat 90. ja nie doceniałem Arnolda Schwarzeneggera. Właśnie, że to, tak jak mówimy o latach dziewięćdziesiątych i, o, i o, e, o starych filmach, to ostatnio oglądałem jakieś materiały z Terminatora drugiego i też przy okazji sobie przypomniałem sceny z materiału terminatora pierwszego i dotarło do mnie, czego w ogóle, ale to w ogóle nie pamiętałem, jak oglądałem te filmy dla dzieciaka, jakie one były potwornie brutalne. Tam była brutalność w tej formie, w jakiej w dzisiejszych filmach kompletnie nie miała szans przejść. Znaczy, problem z, z brutalnością w dzisiejszych czasach jest taki, że ni niestety brutalność automatycznie podnosi e, rating filmu, czyli nie, to nie może być PG-13, to już musi być tylko dla dorosłych. To też było dla 18 tylko no właśnie, o tym, bo chodzi wtedy się to, nie przejmowali Chodzi, chodzi mi o to, że my jako dzieciaki oglądaliśmy Terminatora na kasecie VHS razem z rodzicami albo coś w tym stylu i jakoś nikt się tym nie przejmował. Jak myślę o tym, że moje dziecko, nawet tam kilka lat starsze, bo ja, ja miałem pewnie jakieś 10 lat, jak oglądałem Terminatora pierwszego, to mm -hmm. wiesz, to, to jak myślę o tym, że 10-latek miałby oglądać film, gdzie koleś wchodzi na postojonek policji i dokazuje rzezi policjantów, to, to tak się czuję no trochę tak, dziwnie. Tak. Ale to też w tamtych czasach przez to, że ta jakość chyba, y, kaset wideo nie była tak, najlepsza, kopia, no nie, kopia, jeszcze, kopia. nie Z wypożyczalni to tam, tak, przejechana tysiąc razy albo w, nie wiadomo skąd ta kopia była. Y, to, to, to, jakby, <głos> większość rzeczy to po prostu była ledwie dostrzegalna, a teraz poziom szczegółowości, szczególnie jak już masz, wiesz, filmy na Blu-ray, to, to widzisz najmniejszy detal. Nie? Te, te flaki wylewają się, widzisz tą krew, widzisz te, te, te no tak. oczy, które wychodzą z orbit. To, no to jest ten problem, który też dotyczy gier, nie? że my zawsze powtarzamy, że nas brutalne gry nie skrzywiły i my potrafimy rozróżnić fikcję od rzeczywistości, ale kiedy my wchodziliśmy w ten świat, to, to, to, to, to gry brutalne to było International Karate nie? I, i, i, albo Bruce Lee. Nie, no, a, ja pamiętam, a teraz... Ja pamiętam, jak Mortal Kombat grałem potem i przed rodzicami, bo wiesz, bo tam jednak się działo. Każde uderzenie pięści, ten rozlewający się krew... Ja grałem w ogóle to... w Mortal Kombat na automatach i najlepsze to, że tam nie było dorosłych ludzi. Jak ktoś miał na, będąc na automatach więcej niż 16 lat, to nie wiem, to prawdopodobnie to witam przez przypadek, bo większość ludzi to była właśnie... To, to były łebki na no niej. Każdy hmm. grał. Nie wiem, skąd te pieniądze się brały wtedy. Hmm. Jak, jak się pomyśle, wtedy butelek. się czas... Ile, ile pieniędzy się... Tręciło, no, no. no ale to jest to... Ja ale przykład, Ja się... tam pomijając pieniądze, to ja do tamtych czasów najbardziej, yy, yy, może nie tyle żałuję, co zrozumienie myślę o tym, ile to czasu miało. Jak można było przejść, kurczę, jakąś grę po 10 razy. Hmm. Z dzisiejszej perspektywy to jest dla mnie absolutnie w ogóle nie, niewyobrażalne. kiedyś dostanie no, jakąś czyli... grę skończyłeś więcej niż raz? Wiesz co? No, właściwie to teraz nie ma takich gier, które się kończy więcej niż raz. Znaczy Wiadomo, że, że są gry, które, które możesz jakby, to wtedy nie mówisz o tym to rzadkończeniu, ale jakby przychodzisz kilka razy, nie? Tam, jakąś taką cywilizację możesz sobie przejść kilka razy, no bo za każdym razem to jest jakiś inny świat, inny układ, ale przeważnie gry fabularne, e, na, nawet nie wiem, e, taki przykład, e, ten nowy Wolfenstein, nie? E, the, the New Order, to ja przeszedłem grę raz i za drugim razem, no nie przerwałem w połowie, bo jakby y, tam jest drobna różnica. W pewnym momencie jakby podejmujesz decyzję, kto ma przeżyć nie, i tak dalej i, i z tego też wynika jakby zmi drobna zmiana w mechanice, tak? Bo tam jest coś takiego, że jak pójdziesz ścieżką A, to y, bawisz się w elektryka, jak się pójdziesz w, w, w mhm. ścieżką B, to chyba tak, się tak, bawisz w ślusarza, ale to jest, lusarze, to jest ale bardzo, to bardzo mała zmiana, z tego co wiem. No właśnie, i to szanowni Rusu nie, nie, nie potrzebuje tego. Na pewno kiedyś jeszcze raz w tego Wolfenstein'a zagram, ale w tym momencie nie mam takiej potrzeby, no nie, I, i są gry, do których wracam, ale po paru latach dopiero, no nie, po, po długim okresie, no i, i, i na takiej zasadzie, okej, okay, na tyle już zapomniałem, jaka była ta fabuła, a wiem, że była dobra, że chcę przeżyć jeszcze raz, jeszcze raz dać się zaskoczyć, no nie, w, w niektórych momentach i, i to wiadomo, że takim przykładem z ostatnich, e, e, nie wiem, kilku miesięcy, to, to, to, to, to, to Torment, nie? gdzie, Dakar to, to, to, miałem taki Chciałem sobie przejść, po prostu, bo chciałem zobaczyć, no nie, ja, ja, jak dobrze pamiętam ten tytuł, który zawsze jest taki ustawiony jako, jako jedna z najlepszych gier RPG, i czy ona, się do, czy ona się jakoś dobrze zestarzała. No nie? i muszę przyznać, że zestarzała się ok, w tym sensie, że da się nadal grać, ale to jednak już, już jest zupełnie inny rodzaj gry. No nie? I bardzo ciężko było gdybym nie miał tego bagażu doświadczeń, wrócić do Tormenta i, i e, Bo cieszyć się tą grą. I czasy zmieniają to, jak patrzysz na, na rozgrywkę. Rzeczy, które absolutnie były dla ciebie normą w latach 90. czy tam na początku lat tysięcznych. Teraz, jakbyś dostał tę samą mechanikę, nawet w odświeżonej grafice, byś się z zębami. Ja zauważyłem, jak bardzo męczące jest dla mnie uczenie się grania w jakieś takie gry y, typu, wiesz, te 4X, nie? czy tam jak to się nazywa, nie? Te, mm -hmm. te wszystkie te Space space symulatoro, Explorery i tak dalej. To, nie? to nawet niekoniecznie muszą być chyba kosmiczne, bo z widzę w pewnym sensie 4X, nie? Tak, tak. Ja, ja już się przyzwyczajam do tego, że gra mnie uczy, ale nad takimi małymi kroczkami, a nie, że w, w, w, w tak jak na przykład, nie wiem, Alfa Centauri albo teraz w, w Humble Bundle jest Endless Space. Ja sobie włączyłem tę grę i, i dosłownie odrzucimy sam tutorial, dlatego, że w momencie ci, wiesz, pokazuje co jest co, co jest co, no nie? I, i, I ja nie wiem, może to jest mój błąd, za szybko się odbiłem, może po tym takim, wiesz, opisie interfejsu i tam w, pokazywaniu jakie elementy tego informacji, do czego służą, byłoby już okej, okay, nie? Ale Ja, Co, ja grałem zgrze... w Endless Legend swego czasu, która jest mm -hmm. jakby następcą Endless Space. Mm -hmm. Może nie bezpośrednio następcą, znaczy to jest kolejna gra tego samego studia, gdzie oni rozbudowali po prostu pewne mechaniki, które były też już w Endless Space. Na przykład panie jednostek samodzielny, że wybierasz sobie z czego ma się składać na, na postać, czy tam mm -hmm. żołnierz, cokolwiek. I faktycznie przejście tutorial trwało jakieś dwie godziny albo trzy, ale jak go skończyłem, to się mocno wciągnąłem i, i kilka długich wieczorów mi przeszło na nagraniu w tego Endless Legend. Zwłaszcza, że tam był taki strasznie fajny motyw. Każda nacja, którą grałeś, była zupełnie inna. Różnice nie, nie, nie, nie, nie były takie jak nie wiem, w cywilizacji, na przykład tak naprawdę różnice między poszczególnymi krajami to jest to, że masz nie w innym momencie będziesz miał złote ery, albo masz kilka jednostek dodatkowych. Tutaj było tak, że każda nacja to był zupełnie inny styl gry. Na przykład, nie wiem, jedna, jedni to byli takie grupy, y czy, czy, czy to, tam ząbiaki, jak to nazwać, Andedy, w cudzysłowie wielkim, które, którymi, których surowcami było zabijanie innych. Czyli, jeżeli chciałeś się rozwijać, to musiałeś zabijać inne jednostki, wrogów, po po podbijać i tak dalej, żeby móc zdobywać takie jakby pieniądze. Nie? Ja teraz mówię w ogromnym uproszczeniu, bo ten system był dużo bardziej rozbudowany, tak. tam było zdobywanie pożywienia, takiego pyłu, nie pył, Tam, nie wiem, inni byli w ogóle, na przykład, nie potrzebowali jednego surowca wcale. Wszystko opierali sobie na, na tam innym. Jeszcze Inna Nacja była jakoś... Było tam chyba ich siedem więcej i Kro działała w zupełnie inny sposób. Co więcej, jeszcze było na tyle fajnie zrobione, że e, ten podstawowy tryb gry był w pewnym sensie fabularny. To znaczy, hmm. oprócz po prostu tego, że musi się rozwijać i, i a czy to tam wygrać dyplomacją, czy to wygrać wojną, czy to wygrać czymś tam, miałeś questy, które się pojawiały w tym świecie. I też właśnie... w no, to, Ten quest programu... To Wiesz, to jest, to wygląda bardzo ciekawie, tylko, że ja na przykład mówię z perspektywy swojej, takiej, takiej e, e, że mam tak mało czasu, że, że, nie chciałbym go tracić na naukę, a ktoś na przykład może nas słuchać, albo mnie słuchać przede wszystkim, e, w tym sensie narzekając na to, że jest gra zbyt rozbudowana i tak dalej, i mówię, boże, no, właśnie, właśnie te gry powinny być jeszcze bardziej skomplikowane, że w momencie, kiedy się okazuje, że kolejna cywilizacja nie ma jakichś elementów, że nie ma, nie wiem, religii i tak dalej, to to jest wielki problem, no nie, bo, bo tak naprawdę odejmuje się, Cech, dam opcji z gry, a nie się dodaje. A, przecież, a, a gry powinny być coraz bardziej takie, właśnie do przodu, bardziej rozbudowane. Trochę roglajki -like są tym troszkę taką gier, które wymagają od ciebie nauki, bo, bo tam zawsze przegrasz, nie? Co robił, to i tak przegrasz. Ale widzisz, że roglajki -like mają to też do siebie, że zależy też od, od, od e, typu roglajka, -like tak? bo nie, nie, nie każdy roglajkowi -like rog -like równy, że to są takie gry, które można wejść, pograć chwilę i można skończyć. Ja wiem, że zwykle jest tak, że o każdej grze na przykład możesz mówić, że wiesz, to miałem tylko zagrać 5 minut, bo to taka mała gra, gdy nagle się okazuje, że wiesz, druga nad ranem i, i nadal grasz, nie? Ale jakby yy, regularki mają takie dosyć jasne zasady, które oczywiście z czasem, no nie? Jak zgniesz 10-20 razy, to, to, to poznasz z tych zasad niuanse. Ale, ale to też, tak jak mówię, no zależy od gry. Ale jest coś takiego, w mechanice, które na przykład w rogu -like nie mniej, mniej męczy niż na przykład w takiej bardzo rozbinowanej grze ekonomicznej. Ja mam tak, że rogu jest -like strasznie męczą pod warunkiem, że nie ma tam y, rozwoju na przykładzie FTL-u. W FTL-u mhm. w momencie, w którym nawet ginąłeś, to jeżeli zrobiłeś pewne rzeczy, to na przykład odblokowałeś sobie inny statek. I mogłeś wtedy tak, po inny Tak, właśnie to, to jest świetny w, przykład. że grze Crypto NecroDancer, gdzie nawet jak grałeś tam nie wiem, na drugim czy trzecim etapie, to na przykład odblokowałeś inną postać, albo odblokowałeś jakieś dodatkowe przedmioty, albo coś tam. Czyli że, że roglajki, -like, których mimo to, że grę zaczynasz za każdym razem od nowa, to tak jakby już masz więcej rzeczy, z którymi ją zaczynasz od nowa. Nie? to tak, Jeżeli tego tak. systemu nie ma, to mnie to strasznie frustruje. No ale i to też jest też bardzo często stosowany motyw właśnie chyba ten e, Rogue Legacy, tak? To jest tak, jeden z tych dobre Właśnie, że nie za każdym razem od początku, a, a, a każda ta rozgrywka była inna, bo, bo, bo mhm. a to właśnie rozbudowałeś sobie bardziej te rzeczy, które mogłeś dokupywać, a to miałeś zupełnie nam postać, a to coś tam. Mhm. Zanim przejdziemy do tematu, który akurat jest trochę związany z tym, co mówimy, to chciałem zapytać się o jedną rzecz, e, tak zupełnie wybijając z rytmu widziałeś tą rewelacyjną, te rewelacyjne zestawienie strony bulimia.com o tym jak, jak wyglądają bohaterki w grach, a jak powinny wyglądać jeśli chciałyby realistycznie reprezentować odzwier odzwierciedlać wygląd Przysiętej Amerykanki. Widziałem, ale to zostawienie jest strasznie, dlatego, że ono się... Jeśli mówimy o tym samym, ale domyślam się, że to mówimy tak. o tym samym... Tak, obiegu całej internetu. Tam, tam oni po prostu rozszerzyli postaciom wirtualnym uda i brzuchy. A prawda jest taka, że każda kobieta ta, która ma bardziej kształty, jest zupełnie inaczej zbudowana. To nie jest tak, że po prostu bierzesz chudą dziewczynę, rozciągasz ją w biodrach tak. i już masz osobę, która jest grubsza. tylko... Być może tak wyglądają właśnie przeciętne Amerykanki, no nie, wiesz, mówisz przez pryzmat, Ale, ale to chyba wynika z pole. anatomii ludzkiego ciała generalnie, że, że tłuszcz, no jakby nie patrzeć, głównym miejscem, znaczy nie głównym, ale jednym z miejsc, gdzie się gromadzi od w kobietnym to zresztą w mężczyzny ciele też, to jest biust więc mhm. niemożliwe jest... Żeby Wiesz byłaby... co, to, to nie jest tego końca, bo u mężczyzny to jest, to jest brzuch, a u kobiety to są jednak biodry, biodra, e, pupa. E, I kiedyś widziałem w ogóle też taki, takie zestawienie anomalii, e, jak na przykład człowiek może... Ale to, to są absolutnie jakieś takie przypadki ekstremalne, że na przykład można być chudym od pasa w górę, a otyłym od pasa w dół. Tak, ale to, jest... sam powiedzieć, że to są anomalie. A... Kobiety o kształtach nazwijmy to rubensowych, raczej no, no. mają tego ciała wszędzie trochę więcej. A... Szczególnie, że niektóre to nawet w sali tak, do, tak jakoś źle nie poszło, bo niektóre te, te przerobione i nadal były atrakcyjne. Można powiedzieć, ja. więc, więc, dobrze wyglądało. Ale faktycznie, że to ostatnio strasznie, strasznie podniósł się szum. Tak, ale to jest też, problem taki, że mi, o ile tam jest jakaś taka słuszna idea, która za tym stoi, bo, bo zrobili y, trochę szumu wokół strony i tak dalej, ale znowu zaatakowali wiesz, twierdze gracze, czyli e, te piękne bohaterki, które są szczupłe, do których można wzdychać, ale też y, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład Lara mogła zachować e, e, taką sylwetkę jak po prawej stronie, będąc tak aktywnie fizyczna, fizycznie, no, d, taką wysportowaną dziewczyną, no, to automatycznie twoje ciało się gdzieś tam, że bardziej co, ta, a, a, a, a co na przykład Cortana, która Operacji, albo bohaterki y, bijatek. No. no tam przecież Helena z The Dora Live, czy tam Jade z Mortal Kombat. No to, to są dziewczyny po prostu wysportowane, atletki. No to one nie mogą mieć troszeczkę więcej w biodrach, no nie? Jakby to wyglądało? To w ogóle to by było nierealistyczne, no. ale nie wiesz, no, to, to jest jakiś taki ruch polityczny poprawności, że nie obrażajmy nie obrażajmy dziewczyn żeby nie czuły się jakieś dotknięte, bo, bo, bo nie mogą... Dorównać tego, temu ideałowi z ekranu, no ale widzisz, ja na przykład jak oglądam o koszykarze, jak są zbudowani i tak dalej. Czy takich bohaterów w grach, wiesz, na przykład, o Markus Phoenix. to też mm -hmm. mi jest przykro, że ja nie wyglądam tak jak Markus Phoenix, no nie? Ale nie będę przecież chciał, żeby Markus Phoenix wyglądał tak jak ja, bo to było zupełnie jakiś sztap, nie? Ja Myślę, że jest... ja mam dosyć bardzo, bardzo specyficzne podejście, bo to jest. Jest ruch, który nazywa właśnie, że tam antyfat shaming coś tam, jakieś inne bzdury. Dokładnie, I tak. niestety ja mam bardzo radykalne poglądy na tą sprawę i uważam, że jak ktoś jest, zresztą mówiąc z własnej perspektywy, jak kogoś jest za dużo, to zazwyczaj jest to tylko wyłącznie jego wina i tłumaczenie się genami albo lekami albo czymś tam innym, to jest bzdura i po prostu róż dupę i pobiegać, czyli popływać, bo jak ciebie jest dużo, to to sobie kości zniszczysz, więc lepiej na basen. Więc przykro mi, ale ja nie łykam tych nie, argumentów. Nie. Taki komentarz czytałem, że Przykro patrzeć, jak strona, taka strona wzbudza poczucie winy u osób, które nie pasują do ich wizji realistycznych kobiet. Wywoływanie poczucia dyskomfortu u ludzi ze względu na ich ciała to straszna rzecz. Bez znaczenia, czy, uważa się, czy uważają, że jest zbyt duże, czy zbyt małe. Co to za przekaz dla dziewczyn i kobiet, które nie są wystarczająco duże? Więc, wiesz... To jest taki ten komentarz. No, ale, ale... To, to, jak, jak to się pojawiło, to też widziałem dużo, kilka innych komentarzy. I był jeden, który a, akurat mi się trochę spodobał. Nie wiem z jakiej okazji to się pojawiło, czy to było wcześniej, czy to co. Ale była ok. komik, gdzie był Batman w objęciach um, Poison Ivy. Widziałeś to, czy nie? Coś, coś mogłem widzieć. Ja ten gdzie Batman to się Batman był, do Ale nie, gdzie Batman był taki banem z brzuszkiem po tej tak zwanej prawej stronie, no. a, a po poświęca widać miał taką trochę więcej brzuszkę. Wyglądało to dość zabawne. Wiesz, no jakbyś e, e, chciał zobaczyć, jakby taki Batman wyglądał bardziej realistyczny, to e, musisz się stawić do lat 60., kiedy był ten, ten, ten serial tak Batman jak z, z Adamem Westem. pochodzi, jaką tak, biegnie z bombą, tak, tak. na przykład, nie? Ale, to był, ale on był wtedy idealnie wpasowany w to, co było w komiksach. No nie? Ten, ten Batman, którego my znamy i którego kochamy, to on przyszedł później. To wiesz, i, i, I to jest, to jest najciekawsze, nie? że, że już Batman przez lata się zmieniał i e, my nawet tego Batmana innego niż, niż ten taki mroczny Batman nie, nie, nie kojarzymy. Szczególnie, że... Batman, który został stworzony w pewnym sensie przez przednorana. No bo, tak. bo Batman jako roczkuniej, on nie był taki bardzo straszny. No nie, no właśnie te cztery filmy, które powstały, wiesz, Batman, Batman powraca, Batman i Robin i w, e, ba Batman. Batman Kontra Superman. Nie pamiętam, jak się to nazywał. E, nie, Batman Forever. To był trzeci film, czyli znaczy, i Batman i Robin. To był czwarty. To one wszystkie były w takiej konwencji. Absurdalnego humoru, wiesz, one takie, takie groteskie. Komiksowe były w, w, w takim no. znaczeniu, i te stroje były takie plastikowe I, mhm. i właśnie te żarty, które tam były powciskane, to wszystko było takie lekkie. O, może to taki, taki film akcji, wiesz, to taki klasyczny letni film akcji. Tak, bo one łączyły elementy tego, co już było znane z komiksów, z tym, co jednak było właśnie w tych. W, z tym absurdem z tych lat 60, no nie, z tego, z tego oryginału, no nie, komuś się wydawało, że to jest przepis na sukces. No, nie, no to nie jest. No. Dla mnie i dla wielu, to każdy to, to pewnie powtarza, że już takim klasycznym, takim najlepszym Batmanem to jednak była ta seria animowana, gdzie, gdzie Kevin Conroy podkładał głos pod Batmana, Mark Hamill pod Jokera, i że te głosy i wiesz, ten Batman, oczywiście podkręcony do, do naszych czasów, że jeszcze bardziej cool, to udało się właśnie w tej serii Arkham jakby jakby jak to powiedzieć, stworzyć Batmana takiego, który po prostu nie ma słabych cech. Wiesz, on jest jaki jest, no nie, w tym sensie, że jest no jest jak, ma emocje jak, jak, jak deska, no nie, jak kawałek drewna, ale właśnie on taki ma być, no nie, jest niesamowicie inteligentny, skalkulowany i tak dalej, mroczny, no i w ten, ten absurd, ten dookoła jego on jest, nie? ale to wszystko ma taki niesamowity, mocny, ciężki klimat i to się fantastycznie sprawdza i no, za to właśnie lubię serię Arkham. Jest, no, w końcu się zabiorę z Arkham najdalej no, to też jest historia pewnie na na, na, inny, na inną okazję do pogadania. Dobrze, to wracając do tego, co, co, co wcześniej wspomnieliśmy, dlatego chciałem cię zapytać, Piotrze, czy przechodziłeś kiedyś takie zmęczenie grami? Czy, czy miałeś taki moment w swoim wspaniałym życiu, w którym no nie, nie, nie miałeś ochoty sięgać po pada. Miałeś po prostu z zero takiej, takiej, nie wiem, jakiejś potrzeby, albo w ogóle nawet się odrzucało wiesz, granie. Pamięci, że miałem tak, że po pojawiało się to dosyć naturalnie w, w momentach, w których wtedy totalnie, ale to kompletnie nie miałem czasu na granie. I przez to, że na przykład Tygodni nie konsoli czy, czy, czy peceta, bo miałem milion innych rzeczy na głowie, plus nie było żadnych tytułów, które się pojawiły, które jakoś by mnie mocno ciągnęły do tego grania, to jak po tych dwóch tygodniach końco się tylko są, to bawiłem się bardzo dobrze. Więc nie miałem tego uczucia, że że wiesz, siadasz przed komputerem i tak, no w coś bym pograł, ale eh, może nie, może pooglądam YouTube'a, nie, czegoś takiego nie na szczęście nie spotkało z ciągłego braku czasu Mhm. Ale domyśla się do mnie, że skoro pytasz o to, to ciebie teraz dopadła ta... Tak, ostatnio się zastanawiałem, czy ja czegoś takiego nie przechodzę, dlatego że... Y... Wszystko o... przez Wiedźmina na pewno, dlatego że tak gra tak jest jedno, tylko, że, tak, tylko że pojawiają się raz na jakiś czas i one się nie pojawiają rzadko, ale to jest tak, że w, na początku roku, ile e, dobrze, nie, nie, nie, to nie, to nie, to nie, to nie, był, to nie był hakat <śmiech> to tego roku, ale e, ostatnim razem, co tak po prostu się wciągnąłem i nie, nie mogłem się oderwać od gry, no było Dark Souls 2. Bloodborne na przykład już mnie tak nie wciągnęło, chociaż to była gra, którą no, przeszedłem w dosyć krótkim czasie, ale no nie, nie, nie, miałem, nie miałem takiego, nie, nie byłem tak zaangażowany jak, jak w Dark Souls. No i później jakby Wiedźmin, prawda, to, to, to była taka gra, gdzie jak siedziałem, to po prostu każdą wolną chwilę spędzałem z Wiedźminem. I rzeczywiście jak się pojawiają takie gry, no to ja nie mogę mówić o zmęczeniu, bo ja po prostu chcę grać, ale są te takie właśnie przerwy między tymi grami, że właściwie nie wiem, w co bym zagrał. I najczęściej sięga po takie gry, które, m, które, no które łatwo jest. Tak, łatwo jest w ogóle złapać zapada, pograć 5 minut i odłożyć go. I, i taką grom z, z, z tych nowości, które ostatnio się pojawiły, to oczywiście z Rocket League. No fantastycznie jest, jest skrojona gra. To jest taki sensible soccer, tylko z samochodami, prawda, z oczywiście z bardziej e, podkręconą, e, podbajerowaną fizyką, ale no to na też trzeci raz? wymiar zobowiązuje, e, na PlayStation. To jest właśnie, dla mnie, dla mnie jest to zabawne, jak e, kiedy było ogłoszenie, co będzie w plusie e, na lipiec, to klasycznie mm -hmm. jeszcze, co za dno, w ogóle, jakiś, jakiś lik co to jest, nikt tu nie będzie grał w ogóle dziadoswę, tak. czy co? Początek tak mniej więcej od połowy lipca mm -hmm. ze wszechmiany internetu pojawia się rewelacja goty 10 na 10, najbardziej mm -hmm. fun game ever i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nie, no to jest rzeczywiście gra, dla której warto m, m, mieć plusa, dlatego, że koszt plusa to jest 1,4 ceny tej gry. Więc to już jest w ogóle automatycznie coś, co, co, co, co, co, co się opłaca. Ty, wiesz, to nie trzeba być jakimś tam klipstykiem, jakim ale Właśnie y, chciałem porozmawiać o tym, o tym zmęczeniu grami, bo, bo zastanawiałem się, czy, czy, czy czasami nie jest dobrze zrobić sobie w ogóle przerwę od gier. Co? Żeby, ja, żeby, ja... żeby znowu, znowu y, można było je doceniać. Jak się jak o tym przed chwilą, to właśnie sztuczka polega na tym, że mi się nawet nie zdarzyło, to, co się tobie zdarzyło, czyli że już bardzo dawno, jeśli nie powiedzieć, że nie pamiętam nawet tego, że miałem taką każdą wolną chwilę poświęcał graniu w jakiś konkretny tytuł. Czyli znaczy, jak mam trochę wolnego czasu, to zawsze to się rozkłada na tym ileś rzeczy. Mhm. Nie, a to coś... to Właśnie nie jest tak, że cały wolny czas poświęcam tylko w i przez to też nie ma takich gier, które by mnie tak bardzo... Nawet jak tego Wiedźmina, którego bardzo mocno się wciągnąłem, to i tak było tak, że jak już miałem wolny wiesz córka śpi, ona jest czymś zajęta, to a to jeszcze coś tam w internecie zrobiłem, a to coś przeczytałem, a to tam w chwilę w telewizji i dopiero się dałem do gry. No i też, no nie oszukujmy się, Piotrze, na pewno dużo innych gier jeszcze w tym momencie pograć, no bo to jest jednak taka gra, ten Wiedźmin, że nie przechodzisz w ciągu tam powiedzmy tygodnia, czy tam kilku wieczorów, tylko ona się rozciąga na, na dłuższy okres czasu i w międzyczasie no, potrzebujesz jakiejś takiej odskocznie, czegoś innego, jakiejś innej gry żeby zobaczyć. No niektórzy na przykład, nie wiem, zrobili sobie przerwę od na przykład skończyli Batmana, tego Arkham Knight. Hmm. Nie, I, no nie to powiem ci, mówić, ci, że nie. przez ostatnie... E, bo no bo ja byłam na Europie bo w międzyczasie, to przy, przez właściwie cały urlop i po, po powrocie z urlopu grałem tylko i wina, no, nic innego. Mhm. I dzięki temu go skończyłem i no właśnie, dzięki temu go skończyłem, bo jednak tam te dziesiątki godzin się nabiły przez ten okres czasu. Na plaży, prawda? Tak właśnie teraz myślę w, głowie, myślę w głowie, czy no tak, nie, nie grałem kompletnie w istniego. Myślę, że też tutaj pomogło brak podcastów nagrywanych w międzyczasie. Wtedy tak. nie, miałem, nie miałem tego poczucia w głowie obowiązku, żeby w coś na podcast zagrać, ale, mhm. ale tak. No bo ja się zapytałem się naszych drugich słuchaczy, jak oni sobie radzą. i oczywiście e, wiesz, dobrze jest po prostu zrobić sobie przerwę, po prostu przerwę. No nie zmuszać się, bo to wtedy najgorzej się wychodzi na tym. Obejrzeć jakiś film dobry, Poczytać coś. <tudy> Józef Ciok proponuje wędkarstwo, hmm. książkę. Wy się znajmy, mi to jest też bardzo dobra rzecz. Więc dobrze jest zrobić sobie po prostu przerwę. I ja sobie tak myślę, że chyba warto jest w ogóle sobie robić przerwę od, od, od, od jakiegoś takiego hobby, szczególnie jak spędzamy bardzo dużo czasu na czymś. Że nie ma, nie ma sensu gdzieś tam nie wiem, spędzać wszystkich wolnych chwil. Z, z jakąś grą, bo ona nam później zbrzydnia. To jest tak jak e, z ulubioną potrawą. No. Ona smakuje najlepiej wtedy, kiedy ją się po prostu rzadko je i, i to jest jakby taki rytuał, takie święto, że o, dzisiaj mamy jakąś tam super pizzę włoską i tak dalej, nie? z jakiejś tam naszej ulubionej pizzerii, a zupełnie inaczej było, jakbyśmy ją codziennie bo ona by nas powszedniała i, i, i to też jest ciekawe. No i, ja nie wiem, ja, ja zastanawiam się, czy to też nie jest to, te, też ten wiek, nie? że coraz nie jest mniej wolnego czasu i ja ten brak wolnego czasu zestawiam z tym, że y, y, y, Okej. Okay. myślę, że ok, mógłbym zagrać tą grę, ale czy ja mam wystarczająco dużo żeby, czasu, żeby się w nią na tyle zaangażować, albo żeby jej tyle czasu poświęcić, na ile ona zasługuje. I, i, I owszem, odpalam sobie na przykład takie gry, jak, jak to wiesz, czasami też jest to, masz tą kubkę sydów w katalogu Steam, nie? <śmiech> y, z w gry z Tak, no albo z jakichś innych promocji, no nie, bo ja nie pamiętam, ale to też chyba mogło być w, w hambu, na przykład X-Com chyba jakiś czas temu też było w handlu. I, i ta gra przesiedziała mnie bardzo długo, I, i tak sobie a może jednak spróbuję i zobaczę, i wiesz, i, i ja pamiętam, że ta gra może nie zbierała na jakichś na, na najlepszych recenzji ale jak teraz sobie ją odpaliłem, tak żeby sobie tylko trochę pograć, to rzeczywiście spodoba mi się ten klimat, wiesz, tych lat 60 -tych. ona ma trochę atmosferę jak z Resistance tej serii na PlayStation, czyli kojarzy czyli taki wszystko się dzieje w przyszłości, te lata 60., ale jednak mm. technologia jest bardzo do przodu ze względu właśnie na, na, na, na to, co, co to przyniosła ta inwazja obcych, te chimer i tak dalej. Um, więc jakby w, w, czasami masz wrażenie, że ta gra jest, to, dzieje się w przyszłości, nie w przeszłości. I tu masz podobnie, tak? że jest ten klimat lat 60., trochę takiego, jakby to powiedzieć, taki Majestic 12, czy coś w tym stylu. No nie, to, to, to, nie, nie chcę mówić archiwum mix bo to jednak nie, nie jest dokładnie to, ale jak pojawiają się właśnie kosmici i tak dalej, no to nabiera takiego innego tempa. Jest, jest fajny klimat, bardzo mi się podoba. co Chociaż gra jest taka sobie, no nie? Ta, ta strzelanka z trzeciej osoby jakoś tak średnio mi się sprawdza, szczególnie to, to przełączanie między kompanami, tak? Ten element taktyczny. No nie najlepiej to jest zrobione. Ale właśnie taka odskocznia, no nie? że teraz sobie tak mogę zagrać wiesz, godzinki i tak dalej, ale nie mam takiego ciśnienia, że muszę ją skończyć, to też jest dobre. I, i, i, ten, i tak jak mówię, no, teraz mam mniej, mniej czasu, więc zastanawiam się, czy to jednak czy to nie jest związane z tym, że jakby chciałbym ten czas poświęcić na coś innego. I, no, a nie i wiem, czy wiesz, spędzić go z rodziną. Nie wiem, czy słyszałeś, jaki będzie ostatni z tych 16 darmowych DLC do Wiedźmina. No, na początku myślałem, że to jest fake. Później to się okazało, że to jest chyba prawda, bo gdzieś przeczytałem to już na jakiejś takiej stronie, jak na przykład Polygon, bardzo poważony serwis, Human Touch, więc New Game Plus do na 3. Tak, tak, tak, tak, to może to będzie, skoro tak długo Wiedźmin cię przytrzymał, wiesz, może teraz na, na lekarstwo drugie przejście Wiedźmina. Spokojnie czekam na, na, na, na dodatek, na rozszerzenie, które ma tam dodać nowe lokacje, nowe... nowe... W nowe misje, nowe zadania, questy, więc na to bardziej czekam niż na ten New Game Plus. Niemniej ten New Game Plus mógłby być takim jakby... Zależy co by było, czy na przykład resetują ci się wszystkie questy. No ma, ma to sens, że ci się resetuje, ale czy na przykład resetuje ci się ekwipunek, czy te kwestie związane z poszukiwaniem jakichś przedmiotów, no nie czy ekwipunku, tam oręża, tych, tych różnych cechów wiedźmińskich, czy to też ci się resetuje, bo na przykład chętnie bym jakby, wiesz, zaczął nową przygodę jeszcze raz, już sobie na spokojnie grać, ale mieć jeszcze nadal możliwość yy, szukania tego, od tego momentu, w tym, na którym ja go skończyłem, żeby jeszcze raz nie musieć szukać tych podstawowych rzeczy. Nie, no, no, powróci, no, w sumie yy, nie powinno się nic recetować, bo... Znaczy, nie mówię o kwestach tylko o, o ekwipunku, czy o doświadczeniu, bo jak zaczynasz grę, to mógłbyś sobie po prostu z tym zacząć od nowa, żeby nie mieć nic. No nie, tam, nie ale na tym że... Tak, tak, ale to, co jest, jest coś takiego, jak... E podstawowe przedmioty, albo jakieś takie normalne przedmioty zwykłe, a są też przedmioty związane z questami. I one zwykle w takich grach, które są, jak na przykład Dark Souls, nie, gdzie jest New Game Plus, to one one znikają. nie. Wszystkie rzeczy, które, które są związane z jakimiś questami, wyparowują. I tu bym się po obawiał, że na przykład, no mógłbym mieć jakiś tam, nie wiem, enty poziom, zbroi wilka, ale na przykład nie miałbym już tych tych misji czy, czy papierów, które by mi pozwalały na przykład kontynuować. To, no, ale to jest jakieś takie no, drobne że, że W sumie to tak właśnie z poszukiwaniem zestawów są tak bardzo oddzielone od przedniego, że nie było problemu, żeby nie zniknęły. W sensie, hmm. że, że już sobie coś znalazłeś, to po prostu to masz. Hmm. Nie wiem w ogóle, jak dodali te wszystkie takie rzeczy, na no, które tak ludzie czekali, jak na przykład jakaś skrzynia, hmm. gdzie można sobie depozyt swoich przedmiotów zrobić. Ja, nie, ja skończyłem przed tym. No ja, miałem panem, dosyć, nie, po, nie. ja miałem dosyć do, pojemne te juki, więc ja nie miałem problemu tak, z, ja z, z, ja z, też. Z, z tym. Były momenty, gdzie byłem przeciążony i tak dalej. Ja pamiętam takie chwile w Fallout 3, czy na przykład w New Vegas, że byłem tak obładowany, a miałem takie skarby, że człowiek szedł po prostu jak gupi, w wolnym tempem, gdzie mógł to, nie wiem, z, z, wyładować, gdzie mógł to część sprzedać i tak dalej, bo było mu szkoda, wiesz, tych broni, tego wszystkiego. I, I w Wiedźmie miałem mniej takich momentów, przyznam się. Że było parę takich, ale też dochodziłem do wniosku, czy mi na pewno jest potrzebne, nie wiem, trzy rodzaje miecza srebrnego, Nie, że w tych w, Krzysiu, w przypadku i tak używam tego najlepszego, no nie? Więc Właśnie. te mogą ładnie wyglądać, ale to jest, wiesz, to jest tylko kosmetyczna rzecz. Nie, Tam nie ma takiego dużego znaczenia, czy używam akurat w tym przypadku tego miecza, czy tamtego, no nie, bo, bo wszystko to już się opiera w takich niuansach. No nie? Wiadomo, że w, gra jest na tyle rozbudowana, że ten twój build, no nie, on, on ci wiele rzeczy daje i na przykład nie wiem, twój Wiedźmin może się różnić od mojego Wiedźmina, y, pod względem tego, wiesz, w czym się specjalizujemy, ale broń, jeśli ona, wiesz, zadaje tam ileś tam demedzu, no nie, to, to i twoja zadaje ileś tam demedzu, to na pewnym etapie to tak naprawdę ma y, coraz mniejsze znaczenie. A powiedz mi, czy w nadchodzących tygodniach jest coś, na to czekasz z zapartym tchem? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Właściwie... Nie, nie rozglądałem się za niczym. Ja w wiem tym doskonale, sensie... ja, ja po prostu wiesz odliczam dni, ale, ale właśnie ciekaw jestem, czy ty coś masz. Wiesz co, w, e, we wrześniu... Co, co wychodzi we wrześniu? No, to, mi, to mi zrób taką listę. Metal Gear Solid 5. A no tak, no tak, tak, tak. tak. Ale ja słyszałem, że po prostu Keith Saturn ma bardzo mało kwestii dialogowych. Być może to, to będzie związane z jakimś wielkim hoaxem e, Ostatnim wielkim szwindlem Kojimy i, i Keith Sutherland tak naprawdę nie będzie miał Praktycznie nic do powiedzenia, i wszystko się każe, że to jest znowu David Hater, ale, ale no nie, nie czekam na, na, na, na piątkę tak bardzo pewnie jak ty. No. No ja ale, powiem, ale coś jeszcze? Bardzo czekam. Coś jeszcze tam wychodzi oprócz tego. Nikt tego nie interesuje. Tak bardzo tego czekam. W ogóle nie, nie wiem, co tam. Znaczy, ta wychodzi w sierpniu jeszcze Rare Replay na Xboxa. A, wiem, z wiem, wiem. To nie się Polskę. Ja tak ta, wiesz, ta, ten zestaw tam 30 chyba, czy tam ilu gier. Tak, strzeczna kompatybilność do Xboxa na płycie. <laughs> znaczy, nawet, to, nawet nie do końca, bo to, jest, to są gry czasów sna i N64, więc. No tak, ale tam też będą 360 gry, nie? ale to tylko to, co Rare wydało, no bo to jest Rare Replay, to są gry od Rare, czyli właśnie... No nie, no Dylan się śmieje, w tym sensie, że wiesz, że wstecz na jednej firmy, no nie? dlatego. No wychodzi jeszcze Dishonored, ten podrasowany, wychodzi Mad Max we wrześniu. Mad Max to jest akad gra, na którą w ogóle nie zwracałem uwagi, i nawet nie, nie, film jakby nie wywołał mnie jakiegoś takiego, wiesz, poruszenia na tyle, bym na przykład, o, to teraz muszę wszystko z Mad Maxem znowu um, um, konsumować i, i, i sięgnę po Mad Maxa grę, ale widziałem pewne fragmenty z gry, jakoś to mi się podobało, jakiś taki klimat trochę z, z Rage'a był, tego, tego, tego, tego, tego poruszania się. No, Musiałem zobaczyć, jak to wszystko się sprawdzi, wiesz, na, na dłuższą metę, ale... Ten Mad Max wygląda dosyć ciekawie, prawda? W sierpniu wychodzi jeszcze gra, o której nikt nic nie wie, czyli Everybody's Gone to the Rapture. On jest chyba w ogóle ekskluzywem na razie, na P4, pewnie PCT, jak w tym życiu. W... Kim się, kto, się, kto się tym zajmuje? To, to nie, nie Fulbright? Nie, Nie, to są chyba ci ludzie, którzy robili e, e, tą grę o do, do Gone, gone Home, grę o powrocie do domu. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. Że... No, no nie, no to Fulbright. Ale może mi się coś myli, no. jeśli chodzi o to, kto robi Everybody Gone ale wiem, że ta gra wzbudzała jakieś zainteresowanie swoimi grafikami koncepcyjnymi i tam... Teraz widzę, że to robi Chinese Room. Kimkolwiek by był Chinese Aha. Room. Aha. Nie wiem, to jakoś jest nawiązane. Jessica Curry i Andrew ja też Krawszef. ma taką. Nie wiem. A czy to będzie taka gier y, symulator chodzenia? To będzie coś tak. tam jest... Jakaś taka historia, że to się w momencie, w którym świat się skończył, czy tam tuż przed tym, jak się świat skończył, że, że właśnie to, to Rapture to miało być czymś na zasadzie bastionu. Mhm. Coś takiego się, się niby, niby dzieje. Z nadchodzących jeszcze tytułów również na PS4 Until Dawn, czyli jeśli lubisz slapstickowe horrory, to jest ta gra, która miała być na pojazd trójkę i miała mieć obsługę Mówa, ale się nie wyszło i wychodzi teraz na pojazd czwórkę i ona wygląda, pamięci, że to był tytuł, który w ogóle, ale to kompletnie w ogóle mnie interesował, ale z każdą kolejną zapowiedzią, jakimiś tam fragmentami rozgrywki, które były pokazywane, nawet nawet się nią trochę Nie, bo to tym... horror, horror trochę, trochę gry Telltale, potem... Tak. Ja poza tym, co było pokazane na, na, na, na targach i, i całego tego właśnie klimatu, gdzie podejmujesz decyzję, no nie, czy masz e, ściągnąć ręcznik i, i zrobić flasza, czy, <laughs> czy nie wiem, czy uciec w jakimś tam innym kierunku i schować się w szafie, to mi się bardzo podobało, bo to był tak, taki ciekawy klimat. Tak, klimat. tak mówisz, no taki slapstick, trochę taka, taki slasher, no nie, taka, e, m, takie te horrory właśnie, takie typu e, amerykańskiego, no nie, właśnie, więc e, to może być ciekawe. To tak? Nie, jakie nie jest no... podejście do gier? Moje podejście jest takie, że a to chyba jest mało oryginalne z tego, z tego, co się orientuję, że ja czekam na pewne sezony i później w pewnym momencie, kiedy, kiedy już wiem, że ta gra... To, Przecena to jest jedno, to jest bardzo ważny element, tak, to jest wręcz kluczowy, ale wcześniej muszę wiedzieć, że po prostu cała ta seria, tych kilku odcinków, to zwykle to jest pięć odcinków, że ona jest naprawdę dobra, i wtedy, wtedy po te grę Tak było na przykład z, z pierwszym sezonem The Walking Dead I, i, i wiesz, no, wiedziałem, że mi się to podoba, ale później nie miałem takiej, wiesz, takiej nie wiem, takiego ciśnienia, żeby na przykład zagrać w Games of Thrones, w ogóle mnie te opowieści z, z Borderlands nie interesują. No, wiadomo, że Fables, to była ciekawa, no nie, to była Włysza świetna historia. Wo tak, tak, tak. Wolf Among Us. To była świetna, świetna sprawa, świetna historia, ale no, wszyscy jesteśmy w takim momencie, że też takiego przesycenia tymi Tetlasami, że teraz będzie ten Tetes z Minecrafta i wiesz, czego jeszcze nie wymyślę, nie? Tam. jest no właśnie, bo, tetes bo, bo tak sobie jak mówię o swoim swoim przesyceniu się grami, że być może, co prawda nie wiem, czy jeszcze jest promocja, czy nie, czy musiałbyś szukać jakiś może obniżek, nie obniżek, mhm. ale spróbuj się z Life is Strange bo ja, ja wiem, że pierwszy epizod to wyszedł tam z pół roku temu albo coś w tym stylu, ale przez to, mm -hmm. że właśnie była promocja na Sisyposa, to nabyłem wspomniane Life is Strange Aha. i wsiąkłem i to mocno. Teraz na dniach wychodzi czwarty epizod, więc właściwie to już jest prawie cała seria, bo, epizod, no. bo ma, być, ma być pięć epizodów e, i zarówno klimatem, ta gra robi wszystko to, czego nie robią gry Tales, Tal znaczy już nie robią, bo kiedyś robiła. ale... Tak. Teraz od Tele to są bardziej oglądanie filmu z raz na jakiś czas podjęciem decyzji. Z jakimś quick time eventem, tak. A Life is Strange nie ma quick time eventów. Jest faktycznie grom, gdzie, gdzie chodzisz, oglądasz przedmioty, zastanawiasz się, urzeka bardzo mocno klimatem. Mhm. Mm. Przypominam ci się na pewno czasy tego, jak, jak się czułeś, kiedy byłeś w liceum i dochodzę, tak, to, kiedy chodziłeś z w, w uszach. No może nawet pomijając bycie młodą nastolatką, ale sam sobie klimat tego, wiesz, tego... tego, tego Pierwszy okres, jak to każdy jak wiesz, to każdy z chłopakiem. Jak to każdy nastolatek myśli, że jest inny, nie? Mm -hmm. Ogrze na pewno słyszałeś, więc wiesz, że tam jest ten myk. Nie, że... ja grałem w to, to demo, które było dostępne i, i nawet mi się podobało w tym sensie, że tam jest taki taki intrygujący klimat, nie? Ta, ta, ta manipulacja czasem, wiesz, to ciekawie oddane miejsce, no nie? To, ta, ta, ta zagadkowa latarnia, która pewnie już dla ciebie nie jest zagadkowa, co ja klimat ten klimat nie jest. <głos> Nadal? Aha, więc wiesz, jest tam parę elementów, które, które na pewno nie. Y A jak długie było to damo, czy tam ten, ten. ten? Y dosyć króciutkie, tam było chyba. Y ja nie powiem, że godzinę, godzinę mogło trwać, pewnie mniej niż godzina. Tam, tam było parę momentów, w których mogłeś proszę, zasmakować tej wiesz, żoł, godzinę, się, że to było to aplikacji czasem, ale. tak nie pierwszy pierwszego wizyodu, czyli tam szedłeś do łazienki, tak? I potem. Tak, tak, tak, szamontanina, tak, potem... tak, czy no też, ja nie pamiętam dokładnie, czy tam coś widzisz, no nie, tam możesz mm -hmm. zdecydować, jak to się potoczy, tak, tak, tak. y, przywijasz tam kilka razy, wiesz, przechodzisz ten początek, bo tam... Można sobie nie dać wiesz, rady. Tak, i to jest, to jest ciekawe, to jest rzeczywiście fajna rzecz, tylko oczywiście no, e, kiedy zaczynasz się, no, nie wiem, czy to ma sens, czy to jest w ogóle logiczne, no, nie, że możesz zmieniać czas, ale, kiedy, ale raz go możesz zmieniać, raz nie możesz, no, nie, bo to wszystko nie, jakby gra, grano musi mieć jakieś ramy no, nie, i czasami te ramy są mało logiczne, ale no, to powoduje o tym, że ta gra jest grom. No tak, i, bo tutaj ramą jest to, że jak wyjdziesz z lokacji, to wtedy po prostu nie możesz zrobić loadu, że się tak wyrażę. Tak, bo w ramach jednej lokacji można to robić ale naprawdę ja ja poczekam, aż ja, ja się skończy, wiesz, zauroczony. To było tak, że tam fabuła dzieje się dzień po dniu. Mhm. Czyli pierwszy epizod działo się w poniedziałek, drugi, czyli w, w jak serialu pod kosturak. Tak, to Miałem w ten sposób, że w pierwszy epizod grałem w poniedziałek, w drugi epizod grałem we wtorek, w trzeci epizod grałem w środę i jeszcze Bardziej mocniej to zwiększyło moją imersję i przeżywanie tego tytułu. Zwłaszcza, że stało się tam coś, czego się kompletnie nie spodziewałem i czego... Zakochałeś się. Nie. My od CLT przyzwyczaiły mnie do tego, że podejmujesz jakieś tam decyzje, coś tam się dzieje, ale tak naprawdę na tą główną to to nie ma żadnego wpływu. Bo oczywiście, w, ja teraz trochę upraszczam i może trochę krzywdzę, ale w większości przypadków, jeśli chodzi ale o kreatywną. takie, tak, tak to, jest. Że jest po prostu coś, co wydawało ci się, że A w live. Znaczy, a w, Life w którymś momencie jest taka scena, gdzie coś się dzieje yy, i byłem przekonany, że tak po prostu toczy się scenariusz. Bo to jest taka, taka bardzo duża rzecz, bardzo istotna. Po czym, jak to zawsze w grach tego typu, na koniec, już po przejściu tego epizodu, dostałem podsumowanie wyborów. I okazało się, że 40% graczy miało to, co ja zrobiłem, a no 60% graczy miało to, co można było inaczej rozwiązać. I byłem tak ja... zaskoczony tym, że to była rzecz, którą ma, na którą masz 100% wpływ, i że tak naprawdę mi się mm -hmm. po prostu tam tak toczyło. Ja sam podjąłem takie decyzje, że, że, wiesz, że sam, sam tak zdecydowałem i tak się stało. Naprawdę, to było. Znaczy tam... Ja przeżyłem kiedyś taki motyw właśnie z, z mazefektem. Tam jest taka jedna sytuacja, gdzie jest, gdzie jest jeden bohater, który. Gdzieś się poświęca, no nie? Tam jest taka, wiesz, heroiczna postawa i tak dalej i, i generalnie yy, no, f, f, wygląda jakby po prostu scenariusz od, no, no, tak, tak zostało to napisane, no życie, prawda? No, czasami trzeba się poświęcić i tak dalej. I to dopiero później, bo tutaj nie ma, wiesz, no pod koniec masy wygrał, nie masz statystyk, gdy nie kto, jak postęp pił, kto kogo uratował. Yy, widziałem, że po prostu, nie, no to mogło się inaczej potoczyć. Oczywiście w takich jak Mass Effect to nie jest kwestia tam jednej tam decyzji w pewnym momencie, no nie? to jest oczywiście splot różnych wydarzeń. No Myślałem się, że to mogło być podobnie w Life, w Life Strange. Tylko widzisz, yy, yy, to wszystko, co mówisz, no nie, to, to, to sprawia, że naprawdę chciałbym zagrać to, ale wiem, że będę miał ten motyw, że tak jak ty, że grasz te wszystkie epizody dzień po dniu, i nagle przychodzi ten moment, że musisz czekać parę miesięcy na kolejny odcinek, i bardzo dużo zapominasz, wiesz, o tych decyzjach, które podjąłeś, i tak dalej. Oczywiście one ci się przypomną, to nie jest tak, że wiesz, dostajesz jakieś amnezji i, i nie wiesz, co się dzieje, ale jednak to jest jak, jak, wiesz, jest różnica, kiedy oglądasz jakiś serial w telewizji co tydzień. I jest to tak z doskoku, no nie? I czasami możesz, nie pamiętać wszystkich imion bohaterów, co nam się pojawia, i tak dalej. A jest zupełnie inaczej, kiedy kupujesz sobie DVD z sezonem, no nie? I oglądasz wszystko po kolei. No to, fakt, I w, to fakt. W, w, Po prostu ci wszyscy bohaterowie, jakby staje się, nie, to jest Twoja rodzina, no nie? Doskonale pamiętasz ich imiona, no nie? Doskonale pamiętasz, co robili tydzień wcześniej, no nie? Czyli odcinek wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. w jak jeśli c teraz już do Life is Strange, to wtedy koniecznie będziesz musiał w niego zagrać. Biorę. Dzień po dniu, dniu. Biorę i na, z, z przyjemnością odpalę na PlayStation 3, bo tak gra chyba też na PlayStation 3 na się konsoli. Tak, ja uwielbiam PlayStation 3. Ja cały czas korzystam z sp, split second, gram dla przyjemności na, na, na PlayStation 3. Ale a propos tak, na szybciutko jeszcze, w, w co ja ostatnio grałem, to jak już wymieniłem chyba ze dwie gry z Humble Bundle, a przynajmniej jedną, to jeszcze dodam, że w końcu odpaliłem Stanley Parable i nie wiem, czy miałeś okazję pograć się w tym grę. Tylko słyszeć ciekawa Ciekawy eksperyment, ale po iluś tam interacjach no, to tak tak przyjadło że już nie, już nie mogę Ale gra jest dosyć ciekawa, bo ona jakby bawi się z tobą, no nie? Jakby jesteś jakimś pracownikiem biurowym, który całe życie tylko klepię w komputerze, no nie? I wykonuje polecenia. To, co mu ktoś mówi no nie? Wciśnij klawisz D, wciśnij klawisz Enter i tak dalej, i tak dalej. I nagle zaczynasz, wiesz, szaleć, no nie? Czy, czy słuchasz instrukcji? Czy podejmujesz jakieś inne opcje no nie, to wpływa na to, co widzisz na ekranie, co się dzieje i mi się podobałem tam no to będzie taki maluteńki spoiler, maluteńki spoiler, y, wrzutki z innych gier. I nie powiem dokładnie, o co chodzi, ale ci, którzy grali, to, to, to będą wiedzieli na jakiej zasadzie to jest zrobione i, i w jakiej skali, ale to jest fajnie zrobione, nie spodziewasz się tego, aczkolwiek to jest bardzo drobny element i to jest, to jest gra, która jakby y, punktuje pewne rzeczy, jest jakby takim komentarzem do, do innych gier wiesz, mhm. punktuje na przykład absurdy i tak dalej, wiesz, jest taki moment, taka, nie jest spoiler, yy, chociaż no, yy, być może ktoś uznaje, że wszystko jest spoiler, ale jest taka, taka, taki moment w grze, w którym yy, narrator mówi, a teraz będziesz wciskał ten przycisk, no nie? I motywacją do wciskania tego przycisku jest takie, że tutaj to dziecko, taki niemowlak, tylko rzeczywiście to jest taka kartonowa, wiesz, taka dykta, no nie? Jeśli naci... za każdym razem, kiedy resetujesz przycisk, resetuje się taśma, na której to dziecko idzie w stronę, czy tam jest przesuwane w stronę e, ognia, no nie? Jeśli nie naciśniesz tego przycisku, to dziecko się spali, no nie? Tak przez cztery godziny. I to jest ten absurd, no nie, Który jest punktowany. W tym oczywiście w tej grze jest wiele interesujących rzeczy. Ona jakby ma wiele ale to generalnie jest tak, że w pewnym momencie dochodzisz do czegoś, nie, nie? I, i, i, wiesz, i odkrywasz coś nowego, wiesz w pewnym momencie podejmujesz się decyzję i, i zaczyna się jakby rozgałęzienie zupełnie wino no I to jest, to, jest, to jest naprawdę coś ciekawego, co warto zobaczyć i szczególnie, że teraz skoro to jest w tej paczuszce takiej, wiesz, Humble Bundle, to za nieduże pieniądze można taki eksperyment spokojnie zaliczyć, szczególnie, że w tej paczuszce jest też Outland, jedna z, z ciekawszych platformówek. Tak, to grabo, ja pamiętam z plusa z przez kilku lat. Tak, tak. Ja, ja z, grałem wtedy w, w tą wersję na konsoli, ona jest o tyle dobra, że jest świetnie optymalizowana. Nie wiedziałem czemu, żeby mieć na 60 klatkach, wiesz, animację na, na, na PC-cie, to trzeba mieć po prostu komputer jak do Crysis'a na ultra. Więc to jest dla mnie interesujące, ale bardzo mi się podoba właśnie ta koncepcja, wiesz, polaryzacji, wiesz, zmieniasz polaryzację postaci i raz, wiesz, nie, jesteś odporny na niebieskie, jesteś odporny na czerwone. Tak jak w takiej strzelance i karuga. Coś na tej zasadzie pojawiło się w... Ojejku, u Luchador. Zamaskowany Luchador. E, no, a Tak, Guacamole. Tak tak, tak, tak, tak, dokładnie. I to jest rewelacyjna, prosta koncepcja, ale ona jest naprawdę świetna. No i Atlan jest podobnie jak właśnie u Guacamole, bardzo zręcznościowy. Że, że czasami jest tak, że musisz gdzieś skoczyć i w locie zmienić tą polaryzację, bo, bo to nie tylko przeszkody są Yy, prawda, wiesz, różnych kolorów i, i, i, i przeciwnicy, ale też na przykład, nie wiem, platformy nie? pojawiają się tylko wtedy, kiedy jesteś na przykład w stanie niebieskim, a inne się pojawiają, kiedy jesteś czerwony, więc jakby, wiesz, no jest ten sam element taki złączony się w jakby więc jak ktoś po prostu lubił kameleta, ta to możemy się spodziewać, że ona ma też bardzo ciekawą grafikę, taką. Yy, z małych, gier w ogóle. Nie, tak, nie wiem, czy grałeś w taką grę. Ona jest w fazie, beta, i, i e, dostałem możliwość pobawienia się nią. To jest czerwona gra, bez tytułu. Nie wiem, czy kojarzysz. Mm, a to ona jest na mobilki? Ona jest na mobilki, tak, na tablety. Tak, to kojarzę, to kojarzy. Nie grałem, ale tak. kojarzę z nazwą. Ona jest jeszcze w fazie beta, więc to jest, e, zna razie tylko po prostu tak e, pograłem, może chyba z 15 poziomów. I, i gra jest bardzo ciekawa, bo e, to jest gra e, logiczna, zręcznościowa i ona ma, ma potencjał, ale myślę, że jeszcze parę rzeczy musi być opracowane, dlatego że w wielu, wielu momentach to przesuwanie palcem musi być no, niemal tak precyzyjne i tak szybkie, jakbyś to robił gdzieś na padzie, no nie? Gdzie, kiedy masz jednak inną responsywność, inną dokładność. I, i wiesz, bo cała zabawa polega na tym, że lecisz sobie takim ptaszkiem przez tor przeszkód. To brzmi jak yy, I, ten bird, Flappy Bird. Tak, tak tylko, tylko tu przeszkód pokonujesz nie przez, machając skrzydełkami, tak naciskając przycisk, tylko, yy, o, pamiętasz taką grę Velocity? Eee, Na PlayStation, że się velocity. teleportowałeś, wiesz, przesuwałeś tak, się. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tu jest tak, dokładnie to samo. Po prostu palcem przeciągasz od ptaszka do punktu, w którym chcesz się teleportować, puszczasz polec i on się przenosi. I są... Różne takie elementy, które ci przeszkadzają. Czasami to jest po prostu jakaś ściana, czasami to jest ściana z drutem kolczastym. I już wiesz, że o ten drut kolczasty nie może zauważyć, bo zginiesz. Później dochodzą jakieś takie dodatkowe elementy, jakieś takie dysze, które mają powietrze, które zmieniają twój kierunek lotu i tak dalej. No ciekawe. No, jestem, em, no, czekam, aż ta gra będzie miała nazwę i, i pojawi się ostateczna wersja. Ale z takich gier logicznych na pewno też na, na plusie można polecić Mousecraft. Ale no, ty grałeś i tak, pewnie ja grałem, postawca, więcej tak. niż więcej niż, niż, niż, niż ja. Mauskruf jest bardzo przyjemny. Mauskruf jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. To, jest, to są takie lemingi połączone z Tetrisem, prawda? Tak, w skrócie, tak, absolutnie. No i tam są I jakieś, ta, jakieś mm, twisty lekkie, że tam niektóre klocki wybuchają, niektóre klocki trzeba... No zwalać. tak, nie, no, to, to jest, jest, jest ja fajne. To, to, się... to jest bardzo... Nie, ma plusa, nie powinien sprawdzić, bo, bo jest, jest bardzo... tak. Bo to bardzo jest gra, która nie nudzi się, bo za każdym razem jakby właściwie co kilka etapów dochodzi jakaś nowa mechanika. Ja no, pograłem i przerwałem, akurat no, musiałem przerwać na 30 poziomie nie? Tam, i kiedy tam dochodzi tam element wody i takie różne inne rzeczy, więc mhm. za każdym razem tam jest coś, co, co może cię zaskoczyć. Coś, coś nowego, wiesz. To nie jest tak, że o, już pozjadałem wszystkie rozumy, teraz już wiem. Tak, no nie jest tak trzeba wcale. No. Tam trzeba, trzeba żeby znowu z... Zdob... Szczególnie, Zdob... kiedy się zdobanie, chce się maksować. Jak coś... Dokładnie tak. Można znaleźć rozwiązanie w Mielokej, okay, ale żeby zdobyć wszystko, co tam jest do znalezienia, to trzeba już trochę bardziej się pogłowić. I to polska program, nie wiem, crunchy colors. Pozdrawiamy. Zdolne chłopaki, naprawdę. I ona świetnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje i no... Na, na, pewno, na pewno polecam, tak polecam mówię, no, plus rzeczywiście w tym, w tym miesiącu yy, wyjątkowo się wkazał. Nie dużymi grami, ale właśnie tymi takimi yy, mniejszymi, tylko że one są mniejsze sercem, w tym znaczy, nie, one są wielkie serce, sercem ale na pewno mniejsze budżetem Bądźcie szczerze, że ja, jeśli o mnie chodzi, to ja coraz bardziej wolę takie gry w plusie niż yy, jakieś wielkie tytuły bo wielkie tytuły zazwyczaj tak kupisz albo ja ograsz wcześniej jak, no tak. jak z, z tych dużych rzeczy, które były w plusie, to nie zagrałem chyba nigdy w nic. A z tych takich mniejszych tytułów, które się pojawiały, no, Rocket League jest dla idealnym przykładem. Mała gra, no. o której nikt nie słyszał, nagle stała się sitem internetu. No, dokładnie. I, i mam nadzieję, że y, twórcy sowicie zostali wynagrodzeni za to, bo, bo dali grę Sony i mam nadzieję, że to nie było właśnie że jakiś nie? Chociaż odbiłem sobie na pewno wersji, od, albo odbili już sobie wersji pecetowej, bo tam ona jest szanowana, ale to jest, wiesz, po, poczyta pantoflowa tak działa, że wszyscy sobie tą grę polecają, więc jak ktoś nie ma PlayStation 4, to automatycznie zostaje mu zakup na, na, na pc cie z ostatnich gier, które, które grałem, tak jak mówisz, widzisz, przechodzę kryzys i dlatego tak, <grym> i tak y, dużo skubię, skubię w każdą grę, aż, aż, aż się wciągnę i, i niektóry mi to wychodzi lepiej, niektórym gorzej. Yy, ostatnią grą, którą gram, World of Warship. World of Worship, Czyli yy, jedna z, z tych trzech gier Wargamingu. Yy, na pewno coś kojarzy. Czy to jest Czy... Ona jest w otwartej becie, w tym sensie, Aha, że możesz prawda. już grać. Ona jest w tam 0,4, wiesz, w wersji i tak dalej, i nadal, że ona wygląda pięknie, wiesz, no to, i tam wszystko działa, wiesz, na tej zasadzie, że wiesz, na pierwszy rzut oka, to, to właściwie ciężko powiedzieć, że to jest beta. Ja nie wiem, co oni tam dopracowałem. Oczywiście jakiś, to jest kwestia balansu i innych rzeczy, które trzeba dopracować, ale jakby sam core, rdzeń rozgrywki, rewelacja. wszystko, wszystko sympatycznie. Właściwie ona bardzo przypomina czołgi. Tylko, że kwestia no, jest taka, że dzieje się na morzu. Masz statki, masz krążowniki, masz, masz niszczyciele, masz lotniskowce. Oczywiście to jest wszystko na zasadzie wiesz, tam, rozbudowywania i tak dalej, więc ten, ten, te lotniskowce nie wyglądają tam jak, jak USA, USS, nie wiem, jakiś tam najnowszy George Bush, nie? czy coś takiego. Nie? Tylko mi, jak, to są jak jakieś bardzo, takie. Jak bardzo ona jest wolna? No bo ja jeżeli jak myślę sobie o II wojnie światowej, no bo chyba World of Tanks działo się tam tak jakby na czołgach z II wojny światowej, czyli myślę, że te statki też również są z tego okresu, to widzę po prostu wielkie korubryny, które ustawiają się ledwo na wodzie i walą salwami, póki nie zniszczą jeden drugiego. Nie, nie widzę jakiejś takiej szybkiej, wymagającej refleksu wady, z moimi jednostkami, tylko chyba, że tam właśnie pływa się, może nie, nie jakimiś tym nieszczycielami, co mają 60 działa, jakimiś takimi moimi stateczkami. No oczywiście liczy, liczy, się, liczy się taktyka, właśnie tak jak wiesz, Gra jest dużo wolniejsza y, niż, niż czołgi i, i salvo daje się na dużo większe odległości, więc tutaj jest tak, że... Lupa przeważnie, przed monitorem? Y, tak, przeważnie jest tak, że masz... Y, nie, wiesz co, masz powiększenie i, i, i w ogóle strzelanie jest dosyć proste. Tam generalnie y, poprawki, które bierzesz, jakby gra dosyć dobrze informuje cię, gdzie, na, na, jaką, na jakiej e, odległości, w jakiej odległości no nie twój strzał padnie. Ty musisz po prostu brać tylko poprawkę, nie musisz popra przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, na wiatr i tak dalej, tylko na przykład na prędkość e, statku i tak dalej. Tylko, że te odległości są duże, bo to na kilka kilometrów, nie? Mhm. Więc to jest jedno. To jest jedno. E, plansze są tak przygotowane, że ta taktyka wygląda mniej więcej tak, że masz mnóstwo wysepek jakichś takich. Czasami się za nimi chowasz i tak dalej, czasami po prostu jakimiś grupkami atakujecie, bo nie jest prosto zniszczyć statek. To nie jest tak, że dwie, 2 trzy, trzy razy i, i po statku czy tak tylko no, trzeba się nastrzenać I, i zwykle, jak to się mówi, praca zespołowa tutaj on, e, daje najlepsze efekty ale gra jest na tyle e, ciekawe rozbudowana, że tak, no, masz oczywiście różne typy statków one mają tam, różne typy dział, różne typy pocisku, mogą być przyciski jakieś odłamkowe, przeciwpancerne, nie, to, to powoduje, że jest inny sposób zadawania obrażeń i in, in, in, inny sposób strzelania, ale masz na przykład torpedy, które są rewelacyjne, ale trzeba, ale bardzo ciężko z mi się strzela. Po prostu, wiesz, no to jest kwestia właśnie takiego celowania, wiesz, te torpedy nie jest tak, że wiesz, A, railgun, nie, to te st statki, statki, znaczy samoloty, które tam są, to są też sterowane przez innych innych. Znaczy, czy na są w yy... zasadzie jakieś takich dronów wysyłanych z automatu? To, jest, to nie jest tak jak na przykład z dronami w, w, w karierach w, w, w StarCraftie, ale, ale, ale, ale to nie jest tak, że masz połączone. Jeszcze nie na tym etapie. Może kiedyś w przyszłości wiesz, ten World of uh, Planes i World of Wars Warship uh, to będzie jakieś połączone, ale generalnie jest tak, że masz lotniskowiec, z niego wylatuje skadra samolotów, i generalnie jest tak, że zmieniać się widok nie sterujesz wtedy już z, z, z, z, zaku, nie z zakopitem tego samolotu, tylko masz taki widok taktyczny i uh, generalnie e, tak, musisz po prostu e, kierujesz tymi robaczkami, one sobie latają, wiesz, to zawracasz i tak dalej, to nie jest tak, że wiesz, jakoś bardzo dynamicznie, ale musisz planować, w którym momencie wiesz, wypuścić torpedy, to spuszczasz te bomby, torpedy i one płyną w samym statku, zwykle to jest tak, że właśnie kilka ich naraz jest, takim grzebieniem wbijają się w, w burtę przeciwnika, oczywiście jak dobrze wymierzysz, trafisz, no i potrafią niezłe zniszczenia zadają. są są rozbudowane efekty pogodowe? Jeszcze, jeszcze nie widziałem efektów pogodowych, jedynie co widziałem to zmienna pora dnia. Nie jest dopasowana do tego, co jest za oknem w hmm. <głos》> serwerach Podobno tak jest, no ale oczywiście to, to może być tylko przypadek, że wiesz, o zmierzchu mam zmierzch nie? i tak dalej, więc, więc to jest jedna, jedna rzecz, ale... No i jeszcze tam jest parę rzeczy, tak wiesz, na przykład te statki, one wyglądają fenomenalnie, rewelacyjnie, wiesz, jest, jest dużo detali, ale jak na przykład usuniesz kamerę tak, że jesteś z trzeciej osoby i szczególnie kiedy używasz takich agresywnych manewrów, w tym sensie, że tam, bo grasz generalnie wsadem, tak, tylko to nie jest tak, że wiesz, musisz trzymać w żeby jechać, nie, bo to jest, po prostu ustawiasz prędkość, to jest silnika tak jakby... Tak, i, i później może dodatkowo jeszcze, na przykład, nie wiem, jakoś bardziej agresywnie skręcać i, i wtedy jakoś dziwnie ten statek się porusza. Jakoś, jakoś tak nienaturalnie to wygląda. Bardziej to wtedy przypomina jakieś takie małe modele, a nie potężne jednostki statki, nie? Ja, ja nie powiem, że ta gra jest bardzo dynamiczna, bo nie. Wiem przeciwnie. Jeśli chodzi o poruszanie tych statków, to, my, to tutaj e, e, oczywiście, kiedy leci salwa z ilości tam kilometrów i ty potrafisz jakoś tak e, zmienić e, w jakimś momencie, nie wiem, e, kurs statku, to jesteś w stanie jakby wyminąć, nie? Co też nie, co nie jest takie oczywiste, oczywiście, ale, ale jest parę takich elementów, tak, wiesz, no... Przecież to jest Proszę, takie, ale czyli, jest takie jednak w... z tego, co mówisz, to tam są te największe kolubryny, no bo jeżeli są lotniskowce, to z... kto może nawiązać walkę z lotniskowcami? Ty wiesz, lotniskowiec lotniskowiec nie ma, o ile się nie mylę, mogę się mylić, ale nie ma własnych on oni mają tylko, tylko te samolociki, nie? Więc jakby jest ograniczona ich e, możliwość, no nie wiem, walki z, z takim niszczycielem czy, czy, czy innym. Ciekawe, Więc... ciekawe. Nie, ale to jest fajna gra, no, to na pewno warto się zainteresować. E, e, oczywiście e, wciąga jak diabli i <śmiech> trzeba się pilnować, ale no w, w, są ludzie, którzy nie mają fortuny w, w takich grach i, i, a, i ja, ja nie zamierzam i zobaczymy właśnie jak dobrze będę się walczył. Gdzie będzie taki moment, wiesz, że w którym... Więcej musisz grindować, niż jakby pracować w tym sensie, w cudzysłowie, niż, niż mieć tej przyjemności. No jeżeli w sensie. ona będzie tak dobrze zbudowana, jak czołgi, to może wcale tak nie będzie. No, bo z tego co wiem, to czołgi są, są doskonale wręcz z optymalizowym tym względem. Znaczy, że, wiesz, bo to jest tym tak, dobrać... nie, nie krzyczy do ciebie po. Bo... No bo to jest, bo, bo wszystko się opiera na tej walucie, którą zdobywasz w grze, no nie? ale oczywiście możesz sobie przyspieszyć tą walutą premium i pewne rzeczy możesz sobie kupić tylko za walutę premium. Mhm. I to już jest w tej, tej, tej becie. No i sądzę, że jednak na przykład bez, bez posiłkowania się tą walutą premium to jest bardzo ciężko. No nie? Jakby w jakimś takim rozsądnym czasie, nie wiem, jakiegoś takiego statku naprawdę potężnego się. Dorobić, ale też gracie, wrzuca w te tiry z innymi zawodnikami na podobnym poziomie, to, więc nigdy nie czujesz, że, że, że przed nim jest zbyt potężny. I domyślasz się, że, że już... główny, główny konflikt jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Jest, no jest Japonia, jest są jest Stany Zjednoczone i są jeszcze statki rosyjskie. Och, proszę. Więc, więc są te trzy, trzy frakcje, ale generalnie. to ja jeszcze, znaczy dla kogoś, kto się interesuje marynarką wojenną, to te to, to, to, to okręty oczywiście y, są rozpoznawalne bez problemu. No nie, nie wiedzą, bo one wszystkie mają swoje nazwy i, i tak dalej, i swoją historię. Więc jakby to jest też jakby drugie dno tego wszystkiego. Dla mnie to jest taka dosyć sympatyczna, przyjemna gra w takie strzelanie właśnie takimi salwami, y, trochę taktyki i i, i, no i ładnej grafiki, bo rzeczywiście to, to super Czyli wygląda. Czyli ładnie, ładnie pokazałeś, że kryzys braku chęci do grania doprowadził do tego, że przez ostatnie dwa tygodnie grałeś w pięć różnych tak, gier. Tak, ale właśnie na, na, na zasadzie takiej, że, że, że bardzo ciężko było się zaangażować. I, I to jest ten efekt Wiedźmina, o którym e, też wspominaliśmy, że to jest po prostu kwestia tego, że jak grasz w taką grę jak Wiedźmin i później ją kończysz, to, to, to czujesz, że po prostu to była tak świetna gra i przeżyłeś tak fantastyczną historię, że jak teraz jakaś inna gra może, ci, może nam dorównać, prawda? No tak, prawda. Ja, no, ja z nic... przyjemnością będę czekał na, na DLC. Hmm. Pań, nie wiem, bo, bo raczej to, to wspomnieliśmy to przed nagraniem. zanim weszliśmy do wirtualnego studia. Piotek dołączył do klubu. Przeszedłem Wiedźmina, więc. Przeszedłem Wiedźmina i nie wiem, co zrobić ze swoim życiem. Dokładnie, no nie, jak żyć. Jak żyć. Nie, ale podoba mi się, bo Wiedźmin jest tak dużą grą, jest tak, tak, tak pełną, no bo przy, potem jak skończyłem, oczywiście zacząłem sobie czytać czy innych możliwościach w zakończeniu, jak tam fabuła się może układać, co, jak, gdzie, co, kiedy, z kim, z czym, co się mogło stać. Tak. I byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak dużo jednak tych różnych dróg mogło być i to w wielu, w wielu różnych aspektach i wariantach mogło potoczyć się coś tam tak czy inaczej. Yy, I mam takie przyjemne uczucie, że, że no, mógłbym powiedzieć sobie, że wcale nie osiągnąłem tego najwspanialszego zakończenia tego. Największego happy endu, tego najlepszego zakończenia, jak to niektórzy mówią. Ale szczerze mówiąc, dla mnie to jest moje zakończenie Wiedźmina i absolutnie. Ja raczej jestem pewien, że nigdy nie włączę New Game Plus i w momencie próbowałem... komuś wpysk nie dał i tak dalej, to. No, znaczy no właśnie, po to trzeba by się to, to też ciekawe, że, że zamknąłem sobie Uderzenie skrzydeł motyla wywołuje burzę. Tak, iPhone, to właśnie, właśnie to, o czym Damian mówi, że, że, że zamknąłem sobie całą drobinkę questów przez to, że podjąłem jakąś decyzję. I o tym, że ją zamknąłem, mhm. zamknąłem, dowiedziałem się tak naprawdę dopiero po tym, jak zacząłem czytać o innych zakończeniach możliwych. Więc yy, tak, wspaniały świat, wspaniała przygoda, rewelacja. Ja też czekam na dodatek, mam nadzieję, że dodatek... No dodatek, pierwsza część chyba wychodzi jeszcze w tym roku, prawda? Jakoś yy, pod koniec roku. No nic no, no zobaczymy, czy, czy, czy, czy w swoim przypadku na przykład Metal solidnie Solid nie okaże się lepszą grą, bo tam też jest otwarty świat i jest Snake i w ogóle, Co, ale... to nie chodzi o bycie lepszą grą, po prostu ja, ja mam, jak, jak skończyłem wieczora, to, to czułem takie uczucie kontaktu z jedną z lepszych gier, jakie grałem w życiu. Takiego, wiesz, takiej, takiej pełności, tak. bo oczywiście, że tam były błędy, były jakieś bug, były tysiące rzeczy, czy tam dziesiątki rzeczy, do których można było się doczepiać i które mogły przeszkadzać w ten czy inny sposób, ale... Mm, to wszystko nie jest ważne, tak naprawdę. Mhm. Wiedźmin, no, w, w ogóle to jest jedna z tych gier, w którą każdy powinien zagrać. Kto, każdy, kto gra w gry, powinien spróbować Wiedźmina, bo na pewno mu się taka tak spodoba. Ja mogę powiedzieć coś, co może być uznane przez fanów Geralta prze, y, książkowego, za herezję, ale uważam, że Wiedźmin growy y, jest lepszym Wiedźminem. Dlatego, że y, pewne decyzje, które na przykład Wiedźmin podejmuje w książce jakby, albo podejmuje za niego wiesz, Jasapkowski, Oczywiście, no to jest, to jest ten Wiedźmin y, Sapkowskiego, ale tutaj w tym momencie, kiedy ty podejmujesz decyzję, kiedy ty widzisz efekt swoich decyzji, nie, I, i jakieś i czasami na przykład możemy rozmawiać o, o tym, co zrobiliśmy w danej sytuacji inaczej i tak dalej, ale ten Wiedźmin jest rzeczywiście taki, że jest, jest taki prawdziwie neutralny, który czasami właśnie musi zabrać w stronę, bo, bo, bo chce uniknąć mniejszego zła i nie zawsze jest tak, jak mu się wydaje, że będzie i jakby widzisz tego efekt, bo, bo widzisz co by było gdyby, to bo możemy na przykład wymieniać się doświadczeniami. i moim zdaniem ten wieźmin jest właśnie pod tym względem rewelacyjny. Mimo, że są czasami takie momenty, w których jakby gra oszukuje, bo jakiś quest może zaczynać się w taki sposób, że wydaje ci się, że są jakieś możliwości, wiesz, rozgałęzienia tej sytuacji, a wszystko sprowadza się do tego, że na końcu jednak to zakończenie jest takie samo, albo podobne dla... co byś nie zrobił, ale jednak, no, ta gra jest... Szczególnie to właśnie widać po zakończeniu, kiedy masz to zakończenie i kiedy jakby ten świat zostaje ci opisany po tym, jak na niego wpłynąłeś, to co zrobiłeś, wiesz... Bo, bo, bo Geralt w książkach też jest właśnie takim Geraltem, to nie jest przypadkowy człowiek, no nie? czy tam przypadkowy wiedźmie, to, to jest to jest takie koło zamachowe no nie? tego świata, które powoduje różne, różne rzeczy i, i jakby mm, czasami mąci, czasami pomaga, ale, ale no, bez niego no, ten, ten świat no, inaczej ale zupełnie... Ale zresztą mi, mi się najbardziej podoba to, że i też tak było w książkach w pewnym sensie, że to nie jest historia o ratowaniu świata. To nie jest... Mhm. Bo, bo zazwyczaj w grach mamy do czynienia z tym, że nadchodzi wielkie zło i ty, główny bohaterze, musisz je powstrzymać. Ty jesteś wybrańcem. A nie, Wiedźmin, ja miałem wrażenie że przez całą grę, trochę tak jakby Wiedźmin został po prostu postawiony przed faktem dokonanym. On, on nie został, on nie był wybrańcem, który tutaj zmieniał sobie świata, tylko on po prostu jest jednym z tych trybów, które, które kręcą się w tym wszystkim. I on nie odmieni mm. tego wszystkiego zupełnie inaczej. On nie jest, on nie jest tak. tym wybranym to ty, nie jest tym, tym naznaczonym... Znaczy, on fęboga. nie ratuje świata w sensie, że wiesz, że, że tak nie ma... On naprawdę ma swoją, swoją historię i ma jakieś swoje prywatne cele, które chce osiągnąć. A, a, a to, co się dzieje wszystko tak. wokół niego, to trochę dzieje się mimochodem i tak niechcący. Tak, ale mimo wszystko to on jest, on jest takim, no nie chcę mówić uh, Forrestem Gumpem, no, nie? który zna wszystkich tych najważniejszych ludzi uh, w tym świecie. No, nie? Ale ale on poprzez na przykład kontakt z królami, z jakimiś kluczowymi postaciami i tak dalej, wiesz, no, on jakby wpływa na to, co się dzieje i, i, i czasami nawet od niechcenia, no nie? on wpływa na ten świat, no nie? on go nie ratuje, to nie jest, jak mówisz, o ratowaniu świata, ale ten świat po prostu... <głos> Wiedźmin jest no jest jak, jak czasami burza, jak takie tornado, nie? Może przejść i nic się nie stanie, a może przejść i po prostu pozrywać dachy, rozwalić, wiesz, całą wioskę, puścić z dymem. No tak tak może się wydarzyć, nie? Była taka jedna sytuacja, kiedy podejmujesz decyzję, czy, czy dajesz się złamać i jakby coś ratujesz i to może się wykazać na przykład bardzo zła, złą decyzją, no nie? Bo, bo w konsekwencji... Nie jakby, chciałeś dobrze, a wyszło jak zwykle, nie? Hmm. Um, a Piotrze, jeszcze grałeś coś w, w, do kącika w co ty nie grałeś? Jeszcze coś dorzuciłeś? Co, no, po skończeniu Po skończeniu Wiedźmina y, y, grałem w tego Life is strange to już troszkę mówiliśmy, grałem w... Hmm. Zacząłem grać w Batmana. Arkham night Ale dopiero zacząłem. Jeden wieczór, pierwsze, pierwsze, absolutnie całkowicie pierwsze wrażenie jest takie, że... Czapki z głów. Eee, że Batmobil jest potwornie drewniony. A, no tak. Właśnie to jest to, że jedna rzecz, bez której moim zdaniem ta gra mogłaby się spokojnie obejść i niestety eee, no to jest właśnie Batmobil. Ja byłem Batmanem. Znaczy ja lubię Batmobile oczywiście z tego, z tego z Batmana Burtonowskiego, bo to był taki samochód w tamtych czasach, który no, fajnie byłoby mieć. Nie? Ale, ale nie no. Zupełnie w ogóle mi nie odpowiada ta idea Batmobile'u w tym. No, ale to ja nie grałem, więc nie, wypowiem się ostatecznie, jak już zagram. I być może wtedy będzie okazja, żebyśmy więcej o, o Batmanie hmm. Arkham Knight wiedzieli. cię czy kompletnie jesteś na razie? Wiesz co, kusi mnie, ale nie mam w ogóle motywacji. Wiesz, to jest trochę jak z Batmanem w, w, w, stało się jak trochę z Assassin's Creedem. Mimo, że oczywiście Assassin's Creed ma 5 tysięcy więcej części, nie? Mhm. Ale ja nie mam takiego ciśnienia, żeby, żeby grać w dniu premier, żeby kończyć te gry, że, że są pewne gry oczywiście, które jak to jest, to, to tak właśnie Wiedźmin, no nie, że no po prostu w dniu premiery trzeba zacząć i, i trzeba jak najszybciej skończyć, bo po prostu tak, ta gra cię tak wciąga, jakby, że, że kończysz nie dlatego, że robisz jakiś speedrun, tylko dlatego, że po prostu poświęcasz cały swój czas tej grze, nie, ale to już mówiłem wcześniej, więc nie chcę się powtarzać, a z Batmanem no nie mam takiego ciśnienia, na pewno jeszcze przed końcem roku zagram, bo, bo, bo wygląda na to, że no, ciężko jest, jeśli chodzi o, o jakieś takie wciągające tytuły, bo dużo wychodzi remasterów. No nie wiem, widziałeś może remastera God of War 3? Nie, nie widziałem, nie widziałem, ale przynajmniej nie no, mam zamiaru go zobaczyć nawet, bo... Poza tym, że jest płynniejsza grafika, bo rzeczywiście jest y, stabilne 60 klatek, to właściwie y, no, musiałbyś na stop szukać różnic. Ja Właśnie. się trochę wymęczyłem przy trójce, bo znaczy ono jest świetną grą i w ogóle, i, i, i bardzo tam jest kilka fajnych motywów, jak na przykład zniskanie gałek, gałek ocznych przez naciśnięcie gałek odpada. To zapamiętam, mm -hmm. <laughs> zapamiętam tak, tak, tak. bardzo dokładnie, bo to było dosyć intensywne. Mm, jako zakończenie całej trylogii, które potem okazało się wcale nie zakończeniem trylogii, y, też robiło wrażenie, bo, bo pokazywało całą historię Kratosa z takim, takim domknięciem. Mm. Mm, ale ponieważ y, przed tym, jak zacząłem grać w trójkę, Chciałem przejść jedynka i dwójkę. Jedynka przyszedła dawno, dawno temu. Dwójkę zaczynałem dziesięć razy, bo... I to jeszcze na pewno 2 Bo mi się konsola zepsuła potem mi się zepsuł save potem mi się coś tam zepsuło. Potem próbowałem remastera i przez to, że z dwójką tak próbowałem raz za razem, raz za razem i już w końcu nie dałem rady po raz dziesiąty przychodzić w początku. Mhm. Do trójki bardzo długo się zbierałem. Yy, jak w końcu się zebrałem, to to nie było tak, że czerpałem z tej gry stuprocentową przyjemność. Trochę czułem się tak w obowiązku, żeby ją skończyć, bo grało mi się dobrze a, ale a no, jakbym jeszcze raz przechodzić, to chyba by te wspomnienia z 10 razy początku dwójki zbyt tak. mocno w mnie uderzyły. Zobaczmy, jak będzie. Dobrze, Piotrze, kończymy kolejny z serii wakacyjnych odcinków. Ja tylko tak szybciutko powiem, że jakbym miał coś polecać, ktoś chciałby coś lekkiego <laughs> obejrzeć. To nie, czy nie wspomniałem o tym film Gość, The Guest. Mm -hmm. Trochę taki o, nie chcę zdradzać, ale jest klimat, jest świetna muzyka, jak komuś się na przykład Drive podoba, mimo że te filmy mają zupełnie inną fabułę, to może, to może mu się The Guest spodobać. Ja czuję, że The Guest to, to, to może być coś takiego, co, co zaowocuje kolejną taką serią będzie The Guest 2, The Guest 3, The Guest 4, The Guest 5 itd. tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawy, ciekawy thriller, jak ktoś, jak ktoś lubi. Ja nie oglądałem nawet. Ja ostatnio z filmów to w kinie byłem dwa razy, ale nie już może jak już kończymy, to kończymy to na następny. Razy. Ale nie, no to, to szybciutko, tylko powiedz na czym byłeś i czy ci się eee, podobałeś? Byłem to? na minionkach, to się tam nazywa: minionki atakują i jest to. Hmm. Y, oglądałeś może głupi i głupszy bardziej? Znaczy, ja widziałem zwiastun dosyć długi zwiastun minionków i, i chociaż mi te minionki w ogóle nie ruszają, to ten zwiastun mi się strasznie podobał i. I, i, i to jest naprawdę początek filmu. Y, pierwsze hmm. tam te kilka minut. Ona jest w filmie trochę rozwinięta, ale. ale Szkoda, że oni nie poszli dokładnie w tym oto, w jest nie, bo wtedy ten film był ciekawszy. E, ale, no, Minionki to jest y, totalnie głupia komedia. Taka z że nawet momentami masz wrażenie, że tam nie ma jakiejś ciągłości fałszywej, tylko to jest po prostu szereg gagów, bardzo luźnie tak. ze sobą związanych. No i no, no słuchaj, Można obejrzeć sobie głupi, głupszy bardziej, czy, czy coś na tym poziomie. Można obejrzeć. Tam, ja, tam, ja bym to <laughs> To ja bym polecał Teda 2, jak to chce zobaczyć taką właśnie komedię uh, absurdalną, trochę, trochę głupo, głupkowatą, ale jednak uh, z, z ciekawymi nawiązaniami um, do popkultury, która po prostu się fantastycznie naśmiewa w ogóle z tej kultury takiej gikowskiej. Tam jest taki moment w grze, gdzie, gdzie bohaterowie są na, na komikonie i, i po prostu jest... I, I to jest właśnie to, że, że te dwa, no nie wiem, kojarzysz w ogóle Teda pierwszą część? Kojarzę, ale nie oglądałem. To, tam... to, jest, to jest film o, o gadającym, żyjącym misiu. Tak, tak, tak. Taki, taki zakręcony w ogóle, taki strasznie, jak to powiedzieć, w, no, wulgarny, no. Wulgarny, tak jak mówisz, pije, pali, e, narkotyzuje się i tak dalej, i tak dalej. I w, w drugiej części nam okazuje się, że... E, po tym, jak już ożenił się ustatkował, niby i tak dalej, no nie, to ktoś kwestionuje jego człowieczeństwo, no bo w końcu jest, wziął się z tego, że był pluszową zabawką. No i w ogóle to jest, wiesz, początek filmu i tak wiesz, rozbudowana historia. Ma świetne momenty, tam jest jeden fantastyczny motyw, e, z motywami pa Parku Jurajskiego. Ja się świetnie, lepiej bawiłem na TG2 w tym momencie niż hmm. przez cały film e, Jurassic World. Więc e, to też coś mówi. Ja bym do tego dorzucił jeszcze, jak ktoś obejrzy minionki i chciałby coś obejrzeć śmiesznego, ale bez dzieci już, tak? To T2 jest na pewno e, interesujące. A ten. drugi film, który oglądałem, to, więc minionki, no mówię, Debil komedii, jak ktoś chce, to koniecznie może obejrzeć, ale nie powiedziałbym, że polecam. Może lepiej, nie wiem, potem na DVD z dziećmi obejrzeć. No bo wiesz, to dzieci lubią to, jak tam się biją po głowie, nie przybierają. No takie, no klasyczne po prostu. Jak no, dokładnie. Natomiast drugi film, który oglądałem, nie zniszczył i mogę go polecić każdemu i on jest doskonały, czyli Inside Out, czyli W głowie się nie mieści, tak. czyli 8 Pixaru. o tym, że emocje mają emocje. Jak tak to gdzieś widziałem, naprawdę jest w którymś momencie taka scena, zresztą to tak narasta tam, mm -hmm. gdzie jak zajrzałem się po sali wokół siebie, to dzieci w większości po prostu sobie patrzyły na ekran mniej lub bardziej zainteresowane, a większość dorosłych albo już wycierała łzy, albo właśnie bardzo starała się nie płakać, albo wręcz przeciwnie, już łzy się lały całymi strumieniami, no. jest to niesamowite. Oglądałeś może? Ja widziałem zwiastun też, też dłuższy, i w ogóle ta koncepcja mi się strasznie podobała, bo, bo to nie jest koncepcja nowa. No nie? To jest e, taki film. Moody'ego e, Arena był. Wszystko chyba on się tak nazywał, Wszystko, co chcieliście wiedzieć, chyba. Co to być Coś w stylu też. E... E, tych, tych bajek detakacyjnych, tych francuskich, było których mieliśmy jakbyś młodzi. Tak, było sobie My życie, że tam wiesz, widzisz, co się dzieje w organismiech. Oczywiście tu jest to ograniczone, tak jak mówisz, do tych emocji, że masz to, ten centrum dowodzenia w głowie i, i, i różne emocje podejmują decyzje w pewnym momencie i, i, i się nie pojawiają, bo w nie jest ta scena przy stole, on jest hmm. fantastycznie zrobione. Kiedy, kiedy mężczyzna po prostu jest zupełnie rozkojarzony, żona coś do niego mówi, ale to jest wzięte. Tak, tak, tak, tak samo tam. Jest dużo, tam... No, bo to jest bardzo taka rozrywkowa scena, a film jest dosyć taki powiedziałbym refleksyjny, ale po napisach, czy tam w trakcie napisów, już nie pamiętam, jest całe zestawienie dokładnie takich scen właśnie, jak to w różnych sytuacjach jest na przykład scena jak, jak, jak nastolatkowie stoją i dziewczyna coś, nie wiem, czy tam wpada na chłopaka, czy, czy, czy nie chcąc no, jest jakaś interakcja między nimi fizyczna, nazwijmy no, to, i w tym momencie jest zajrzenie do jego głowy, do jakiegoś takiego 13-14-latka i wszystkie te emocje biegają po prostu z przerażeniem po całym jego głowie, a w tle słychać syrenę alarmową mi uwaga dziewczyna, uwaga dziewczyna. <śmiewanie> Czy na przykład scena jak jest głowa to też centrum dowodzenia u kota. I po prostu jest, wiesz, jest ten, ten, ten, ten z guzikami, to, to czym oni tam wpływają na zachowanie danej istoty. Generalnie mm. wszystkie koty mają wywalone totalnie, jeden na drugiego warczy, drugi coś tam, po czym jeden z nich po prostu jak to kot na klawiaturze, wiesz, włazić naciska guziki na zmianę, po czym jest pokazany ten kot, który tak jak to koty robią na pierwsza po ścianach kacze, też kompletnie randomowo, ale pomijając te, te, te zabawne sceny pod koniec. Znaczy, tam już, to ten film naprawdę robi bardzo wrażenie. To co, jak, ja nie wiem, może to przez to, że jestem rodzicem i też rodzicielstwo trochę zmienia tobie percepcję odbierania niektórych rzeczy. Wiem, że, no, że jest, jest dużo rzeczy, na które kiedyś patrzyło się zupełnie inaczej. Ja to, to trochę jednak patrzysz na to przez pryzmat tego, że, że, że rozumiesz te rodzicielskie emocje, Mhm. ale po obejrzeniu filmu kilka razy mieliśmy z córką tak, że jak wiesz, jak ona tam się złościła czy coś, to, to po prostu w rozmowie z nią na zasadzie pamiętasz tam w tamtym filmie tam był ten, ten czerwony ludek i on się jak ten, to co ten czerwony ludek u ciebie teraz robi? Autentycznie to, to, to jakoś tak działa, nie? Bo, bo do dzieci ten prosty obraz bardzo przemawia, a, a potem w rozmowach można to spokojnie y, jakoś tam nawiązać. Do tego. Więc ja Inside Out polecam wszystkimi no ja rękami, nogami, koniecznie... Takiego Pixara uwielbiam, prawda? Właśnie takiego... Że to wreszcie, to nie jest... Dający do myślenia wyciska, wyciska... Znaczy, nie wiem, że wyciska łzy, bo tylko chodzi o to, że po prostu bardzo działa na emocje, że tak, człowiek po przeżywa on po prostu, prostu przeżywa za to. takie nuty, że bo, to, bo wyciskanie łez to jest takie strasznie proste i niskie i to... to, to... Dużo mm -hmm. filmów, żeby to potrafią wyciskać łzy, nie? A, tak. a ten film nie robi niby nic specjalnego, bo dzieci, dzieci oglądają sobie go po prostu jak film animowany. I na dzieci to w ogóle nie Ale na dorosłych chwytaj drugą, trzecią, czwartą scenę. Tam, jak to oglądasz, możesz poczuć yy, coś na zasadzie takiego utracenia dzieciństwa. Tak jakby mm -hmm. Jakoś, jak to dziwnie brzmiało. No, mówię, rozejrzałem się po, po, po sali kinowej w trakcie, w trakcie seansu, i tam co druga osoba, czy to płakała, czy to wiesz, chusteczką tarła łzy, czy, czy udawała, że nic się nie dzieje. Posyłałem się wszyscy dorośli, czerwone oczy. Czyli w głowie się nie mieści, yy, Kuldan poleca. Tak, jest. Koniecznie musi gdzieś to zobaczyć. No, i tym optymistycznym akcentem chciałem ci jeszcze, jeszcze pierwsze podziękować za udział w, w kolejnym wakacyjnym odcinku Fantasmagierii. Jak zawsze cała przyjemność po mojej stronie drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby komentować, lubić na Facebooku polecać znajomym, proponować tematy odcinków, no nie być może ktoś grał w, już do tego góry szaleństwa do Eldritch Horror, chciałby się o tym opinią podzielić, bardzo chętnie posłucham, więc jeśli ktoś grał niech wspomnieć o tym w komentarzu dzięki, że się Jadachman, Dachman, do usłyszenia za tydzień, hej. Cześć, cześć